Efektywny podcast sportowy. No, nagrywamy ten. Nagrywamy podcast, cały bo? czas. No dobrze. 120. No, ła, <laughs> No Dajesz, bo nigdy nie zaczniemy. 128 odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Bardzo proszę nie regulować odbiorników, to redaktor Przemek tutaj w swojej wielkiej dobroci pozwolił mi gościnnie zapowiedzieć tenże odcinek, w którym dużo będzie o Lechu. I nie o sporcie. I mało o sporcie. No ja bym tego, co Lech robił z bragą sportem, nie nazwał. Więc Ale przed rozpoczęciem tego podcastu tutaj kolega, redaktor, zawada, którego już zupełnie nie widać, bo się strasznie przejął. żeby ja nie było mówić, słychać z bliska. Więc, więc trzyma teraz paszczę tutaj w tym spodeczku czarnym, co go ma przed oczami. W każdym razie wspominałeś o tym, jak to. W w, w, jak to miałeś odruch taki w młodości? W, nie tylko w młodości. Wczoraj miałem cały wieczór. Ja, ma, ja mam dzisiaj, to chyba inny odruch. Tak, nie. ale taki, że. że A, jak... odruch narciarski. Narciarski, tak. Bo że... rozmawialiśmy o tym e, odruchu psa Pawłowa. To mam wrażenie, że też tak jakby wychodził z progu tutaj. Nie, no ja nie... Redaktor Piotrek zapowiedział. Ja na szczęście nie wychodziłem z progu w młodości. <śmiech> nie wychodził, wychodził z progu. Jak był Apoloniusz Steiner w Szczecinie. Nie, ja Apoloniusz żeby, żeby wtedy utrzymywał się w powietrzu. On po prostu walczył Nie, nie ze sobą, On ty... był tuż przed wyjściem. Nie, nie, on zaraz przed lądowaniem. Tam to był jego alkoholowy awatar. W narciarstwie alpejskim na szczęście nie trzeba wychodzić z progu, więc... no Ale z bramki takiej się, trochę się wychodzi. Z budy, tak. Z budy, z budy się no, wychodzi. Z budy jak z budy, no. Przez fotokomórkę. Ale to teraz, no kiedyś. Nie zawsze ja, na przykład. To... Tak zawsze. W latach 40. też przez no fotokomórkę jak, jak się ja, wychodziło. Jak zdecydowanie. Jak, jak ja jeździłem, to już była fotokomórka. komórka. Gdyby słuchacze nie ja wiedzieli, my zdać. wciąż rozmawiamy o Lechu Poznań, ponieważ ostatnie mecze Lecha, na których byłem, to zdecydowanie bliżej temu było do narciarstwa tak, alpejskiego niż do piłki nożnej. Lech Poznań Poznań. Ale jak ja. widać Lech Poznań, gdy na śniegu radzi sobie z piłką, znacznie lepiej niż na trawie. Co nie, ci... nie wróżyć najlepiej? w Wiosennej. Ja uważam, Słuchnego. że po, po powiedzenie, że radzi sobie z piłką na śniegu, jest nadużyciem. <głos> <głos> Oglądając wszystkie mecze Lecha na śniegu. To rywale, trudno to bardziej mówi, nie było radzą furbole, sobie, niż, ale wyniki, ale, ale wyniki, wyniki miał. Tak? No oczywiście, że tak. Nie, tak. tak. Nie, ja mówię tylko o tym, po prostu co oglądałem. No i to było, jakby tak, było jakby taką dyscyplinę futbol śniegowy, wiesz, wymyślić to. No, na, na, Grenlandii, na, Grenlandii, na Grenlandii. w lidze mieliby duże szanse. No to ja, po Ta, Na Grenlandii mają lepsze boiska i bardziej zielone. Podczas meczu Pucharowego Lecha z Polonią jak to boisko też wyglądało, jak wyglądało, to mnie tylko komentator rozbawu jak powiedział, że no rewanż w Warszawie, to boiska powinno być lepsze. Nie był nigdy w Warszawie. Chyba nie, nie no na wiem, czy na Polonii kiedykolwiek trawy widział z bliska. Bo... Nie widział, bo jej nie ma. Bo. Tam rośnie szczypior. Rzadki. Nie zmienia to faktu, że o Murawie nie, nie, nie. w Poznaniu można by to napisać pracę osobny, doktorską. Osobny podcast o można, by nie można by nagrać. Ostatnio, się okazuje. wydaje się, była kolejna modernizacja tejże Ale Murawy. A czy był jakiś stadion w Polsce? nowo wybudowany, taki od początku do końca, który w Polsce nie miał jeszcze problemu. Nie było. No. W Polsce nie ma stadionu. bo stadion nie jest od, nowo, od początku wybudowany. No wiem, no chodzi, o pierwszym a... który to będzie Gdańsk chyba dopiero. Nie, no, no i Kielecki, no. A. No, Kielecki a tam się nie liczy. No, ale nie, no tam się z Murawą też były gigantyczne problemy i zastanawiam się, czy tam był jakiś taki były taki stadion, po prostu, który, no dobra, nie, jak jak przebudują tak drastycznie, jak, jak w Poznaniu, czy czy czy czy wybudują od nowa, czy będzie jakiś taki stadion, w którym nie będzie problemu z murami? Zobaczymy, jak będzie na Legii na wiosnę, bo stadion już jest ukończony. A Krakowie chyba nie jest źle tam z trawą no, zobaczymy, Gdańsk, Warszawa, Wrocław. No to są te trzy stadiony, ja które się bardzo, jak to się będzie, jak to, jak to będzie wyglądało, bo do tej pory, jak mówię, no w Kielcach pamiętam, że były straszne problemy no I Ale już jakoś sobie poradzili Tak, tak, tak w końcu okay. tak. I niestety, wielka, wielka szkoda, że w Poznaniu nie poszli drogą Gdańska, Wrocławia i Warszawy, nie zaorali bułgarskiej, nie wybudowali stadionu od podstaw. Nie wiem, czy czytaliście... bo nie na wybory wtedy, tak? No jak, no. Nie wiem, czy ciążyliby w wyniku przed kilku dni. Y, kilkadziesiąt Wykryto 50 kilkaisi... bubli to jest mały pikuś, dziura na 15 milionów złotych brak brakujących faktur to jest ciekawostka. Tak, tak, bo tam jeszcze jest CBA i, i, i CBS pewnie zaraz jeszcze <grym> wejdzie z no, ni niestety Lech powinien do, do dzisiejszego dnia grać we Wronkach, a stadion w Poznaniu powinien się spokojnie budować. Działa, nie, to przecież w penitencjarnej. No, widzieliśmy, widzieliśmy na jednej z trybunek krzesełka, które są zupełnie donikąd prowadzą. tak? Jak siądziesz okay. sobie przodem na tym krzesełku, to widzisz trybunę nie, no to boczną. Jakby, jakby, jakby krzesełka to jest naprawdę nieduży piekusz nie, nie jak się to... wychodzi z, ze stadionu. Jak się na niego wchodzi, jak się można. Jak tam... są bramki, które uniemożliwiają u szeroki tak, spot Skończyłaś skończyło na karze ograniczenia pojemności na, na meczu z Bragą, bardzo rozmawiamy o tych tak byliśmy, zwanych ultrasów Lecha. Nie wiem, czy pokazały nie, nie, nie. to kamery telewizyjne. Otóż sektor najbardziej, tak zwanych, najbardziej zagorzałych kibiców był cały żółto-pomarańczowy, ponieważ tak, jako, jako... UEFA miała zastrzeżenie, że za mało stewardów jest na Lechu, więc kibice stwierdzili, że wszyscy ubiorą się w kamizelki i stewardów na meczu z Bragą było jakieś 7 tysięcy. Tak, żeby nikt w UEFA I roznosili piwko. Nie, czy, czy, czy, czy jak byliśmy na tych meczach, na których. Byłem... Na euro, na euro, i Albatros. Na, na euro w Poznaniu będzie się z biletem dostawało razu do kamizelkę. Albatros! I będziesz nie, stewardem. Nie, nie. No ale umówmy się, no byliśmy tam. na w trzech meczach i ja mam taki kurs. tego stadionu do rozgrywek. No. To... Nie, ale tylko wymi... tego cholernego Albatrosa. <laughs> Oni widzą jak jakiś osobny podcast, nagrywają. <laughs> Ale to zaraz Bo? do tego wrócimy. Do, do, do, wątek filmowy jeszcze zostanie poruszony. Dobrze. Patrzę się na jednego z redaktorów, szczególnie uważnie. Mm. Nie wiadomo na którego. To ten, który do kina chadza. I zapadła ciska. Kulturalność. kulturalność. kulturalność. Ja, ja w teatrze byłem ostatnio. Ja byłem ostatnio w kinie. A ja w teatrze. Nawet, ja chodzę do kina średnio co godzinę. Nawet dwa razy. A ja byłem właśnie na koncercie kultu. A, A dlaczego właśnie? No bo, no bo chodzę do kina średnio co godzinę, to jest fragment bardziej. pod tytułem Niejeden". nie jeden Nie grali tego numeru na koncercie. Dlatego A go... to był koncert bez prądu? Bez prądu. Chociaż Kazik nie wyglądał. <laughs> Kazik był pod prądem. Tak, tak. Ciekawe, czy on płak dotyczy również tak. napoju. Tak. Wraca, wracamy do Lecha, będziemy opowiadać tak. o tym, co zrobił, jaką krzywdę wyrządził nam z Bragą. Znaczy ja od razu powiem, że ja wczoraj Było bardzo meczu, przyjemnie, muszę meczu rewanżowego nie obejrzałem, profilaktycznie. To może redaktor tutaj opowie coś nam. No powiem chętnie w tym czasie właśnie byłem w tym rzekinie, więc ale to potem, jak rozumiem. Nie, to teraz, zamiast meczu, bo to, o tym meczu nie ma co opowiadać, to słuchamy. Znaczy, nie, no, nie, nie, nie. No. Znaczy, jest co opowiadać ty, jedna rzecz, no bo wszyscy powiesili wszystkie psy w okolicy na, na, treneru, na treneru Bakeru. Trenera Bakeru. Tak, za to, że po, zrobił królewską roszadę, przestawiając Stilicza z Rudnewsem. Stilicza do ataku, Rudnewsa na bok. Powiem szczerze, jak zobaczyłem to w pierwszym momencie, to pomyślałem, że to dobry pomysł. Myślałem tak przez 5 minut Dopóki <laughs> no bo... pierwszy raz Lech nie doszedł do piłki No nie, bo pierwsza piłka to była do Stilicza w polu karnym znaczy Ja, i ja pra... nie oglądałem to no jak I Stilicz prawie wiem. gola strzelił A. Ale to był taki pierwszy i ostatni wypadek w tym beczu niestety A potem no to już Najpierw obciął się Kotorowski Dwie minuty Go, po, po tej sytuacji e, Zrobił Julio Cezara z Ligi Mistrzów <laughs> No z drugiej strony, wiesz, tam wsparcia od obron nie miał wielkiego przy tej znaczy, akcji. Wiadomo, że nie powinien wypluwać piłki tam, gdzie a ją wypluł. Przy, ale... A przy drugim golu to, co zrobił Bosacki, no to naprawdę podejrzewałbym, że wielu obrońców w Polsce da radę takiego babola po popełnić, ale że Bosacki akurat takiego głowackiego zrobi, to... <laughs> to było zaraz po tym, jak usłyszał od Franciszka Smudy, że oczywiście wciąż jest brany pod, pod uwagę. To pod... Pod... Pod... spiał się. Arboleda, I odkąd gra w wieku odkąd wieku narciarskich rękawiczkach. <laughs> w Polsce w piłkę. Nie wiem, czy widzieliście rękawice albo tak, tak. Coś niepojętego. Nie wiem, ja, czy... Ma większe niż Kotorowski. O, ma większe niż Adamek. Ja, ja, ja, tylko przypo, ja, ja tylko przypomnę, że największe, ten... największe rękawice w historii Z futbolu w historii futbolu, jakie miał, miał yy, zawodnik Dawid Kukła, obecnie Polonie Białogon. Świetny w polonie, Tak, a wtedy grał na bramce i bronił w rękawicach hutniczych <laughs> Kanczalskiego na turnieju i wyglądało to tak, że rzucał ręce, a potem za nimi leciał. Był świetnym, uznanym najlepszym bramkarzem w turnieju. Zajęliśmy no. przedostatnie zaszczytne tak. miejsce. No. To, a to dobrze dużo świadczy o drużynie, która zajmuje przedostatnie miejsce, a jej najlepszym piłkarzem jest. bramkarz, bramkarz. No, no, no, no. Znaczy został uznany za najlepszego bramkarza turnieju. No, no nie, nie znaczy, że był najlepszym zawodnikiem <laughs> w naszej drużyny. Polo, tak. a jako polo ktoś, Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Czy ktoś z was został uznany najlepszym nie, A też to nie, znaczy, nie, nie, nie, nie, Pomocnikiem? nie, nie, którzy mówią... nie, nie, wiem, czy mogę powiedzieć. Może. Mogę. Byli, była drużyna rycerzy, którzy mówią kurwa i oni wygrali. Mieli tam zawodnika, który był strasznie podobny do Macieja Węgrzyna i wszyscy się go bali. Dobrze, a wracając do Lecha. Wracając do Lecha, to chciałem powiedzieć, że najlepiej obrazuje poziom tego całego dwumeczu to, że Lech Grając nic, nadal w 85 minucie. Prawie miał, awansował. Prawie awansował, bo miał dwie sytuacje, w których Takiego mógł, miał bo, przeciwnika. No. No, przeciwnik był tak żaden, że. że to, to było w Ja to ja jak pierwszy mecz zobaczyłem, zastanawiałem się, czy aby na pewno oglądam europejskie puchary, a nie trzecią ligę. Potem stwierdziłem, że trochę obrażam trzecią ligę. Niżej nie mogę powiedzieć, bo tam chłopaki grają za darmo, więc brawa za ambicje. I tak zastanawiałem się, co oglądam. Ale, ci, to jest, ale to jest, wicemistrz Portugalii, jeśli ja dobrze no pamiętam. No tak, ale z, tego, z tej drużyny, no, która nazywała jest Mistrzem Polski. Ale Mistrzem Polski. No, no a, ale ta drużyna która ale... zdobywała wicemistrzostwo Portugalii, to tam jest trzech Trochę ludzi w składzie w tej tak. chwili. E, czy nie no, pocieszające chodzi, dla nawet mnie nie jest jedno? O to, że jako trzech ludzi, tylko chodzi o to, że poziom tego widowiska był już żaden, znaczy, po prostu... Widowisko to źle użyłeś no, tak, tutaj tak z... tego no, no dobrze, meczu, ale a po prostu był żenujący. A widziałeś w środę mecz Bayernu z Interem albo Manchesteru z Marsylią. Manchester to z czy znaczy, Bayern, z Bayern Inter bardzo fajny mecz. Znaczy, bo ja bez pomocy. Bez... <laughs> znaczy, to był o tyle ciekawy mecz, że odbył się bez udziału pomocników. To był klasyczny mecz hokejowy, <laughs> tylko nie było spalonego na czerwonej. Nie no, po prostu obie drużyny, miały, obie drużyny przyjęły tą samą taktykę omijać udało tak, się Przemieszczały się pod pola karnego, pod pole Świecne, karne, przez 90 mecz. minut. Tak, znaczy, prawdopodobnie, prawdopodobnie trenerzy, którzy są pomocnikami uważaliby go uważaliby inaczej, natomiast mecz był widowiskowy po prostu. Bardzo, bardzo. Tak, jak na mecz, który kończy się kurczę, wynikiem to 1 do 0. Ja, ja oglądałem ten drugi akurat. Nie ten wiem, drugi był źle, dramatyczny. Źle widziałem no widziałem skrót i tak, no. jeżeli to był skrót i to były najlepsze akcje tego meczu, to ja Ci się serdecznie. się ja powiem, bym, ci, że ja Zastanawiam się, jak ktoś w ogóle dał radę zrobić z tego meczu skrót, bo tam się nie działo nic. Ja przypominam sobie takie skróty, jak były, Dwa były. z ekstraklasy skróty i bywały na przykład takie, nie wiem, nie chcę wymieniać drużyn, bo mogę się pomylić, ale bywały takie, że Pierwsza połowa, jest pokazana jedna akcja, strzał, który ląduje gdzieś między w połowie, między bramką a, a, a, a Chorągiewką. I to by I było, była, i to by to by było wszystko, na tyle tak? tak, To jest tak, tak zwany magazyn szybka piłka. Tak, tak, ta, ta. szybka bułka. Oczywiście, znaczy, wiecie, Lech no, nie wykorzystał wielkiej szansy. W następnej rundzie czekał Liverpool. Słabietki. na no, ale, ale, ale pieniądze się zarabia na takiej transmisji o, z Liverpoolem. Ale, ty, ale, no. ale, ale umówmy się, no, jeżeli kiedyś w polska drużyna miałaby szansę kopnąć Liverpool w pucharach, to właśnie teraz Lech Poznań. No no wszystkim... Ale jak nie dał radę z Bragą, no to znaczy, gdzie do nie dał Z Polonią no. Warszawa no w Pucharze no. i Polonia 1 do 0 to nie jest wynik, który obrazuje przewagę Polonii w tym meczu, bo Polonia od Lecha była sporo lepsza. A chciałem powiedzieć, że zawodnik Sadlok to zagrał profesorski mecz akurat z Lechem. Ale na, środ na środku obrony. Grał na środku obrony i na środku obrony, jeżeli miałbym wybierać dzisiaj środkowego obrońcę po meczu Lech Polonia, to nie byłby to ani Bosacki, ani Arboleda. Ani nawet perkis, tylko wziąłbym sadloka. Bo jeżeli znaczy, gruś, bo sadlok, jest, tak? sadlok w drużynie jest w reprezentacji. No tylko, że niestety smuda go upycha na tą lewą obronę chwilowo. Póki no bo nie, nie ma, ma nisza. Nie ma, nie tak? nie znaczy, dawno nie, nie widziałem nisza. tak dobrego. Sadlok z jodłowcem na środku obrony. Przypuszczam, że to będzie najlepsza para stoperów w rundzie no, wiosennej. Po, po A na pewno para złożona z Polaków na będzie pewnie. najlepsza. Ta. Bo, bo nie, nie widzę w żadnym Drugiej. klubie takiej pary. Tak. Czyli, dlatego, dlatego się wybiorę, wybiorę się w niedzielę o godzinie 15 na Stadion Szulcy. Chyba, że jakiegoś drugiego obrońcę w Soszosie uda znaleźć. To może Tady, będzie ta, lepsza. Będzie druga. Dut, Kupią Dudkę z Obser, tak. będzie Perkis i Dudka na środku obrony i będzie hra polskich stoperów. Znaczy wiecie, forma Liverpoolu to jedno, a to jaki, jakie znaczenie miałby dla Poznania ten mecz? No, można mówić, że Manchester City najbogatsza drużyna świata. Można mówić, że Juventus Turyn, ale to jednak Liverpool to, no, to od logika, czasu, to Barcelo od Jeden czasu Barcelony. Jeden mówił też Liverpool Turyn. Od czasu Barcelony, która przyjechała 23 lata temu do Poznania, to może tylko Marsylia z Kantoną, która była bodaj 2-3 lata później. To byłby najbardziej prestiżowy mecz też ze względu choćby na to, że Lecha jest przecież Wykorzystuje melodię Yellow Submarine Beatlesów. To, był, to było coś, na co poza czekał. Tak, to tak, tak, jest łódź podwodna. Bardzo, tak. bardzo dobre nawiązanie tutaj tak. wyszło, koledze. Przynajmniej. No tak inaczej pierwszy krok został zrobiony, bo wygra, wygrała polska drużyna mecz na wiosnę w Pucharach. To tak, to no i inna kwestia jest taka, że tak, Lech absolutnie plan maksimum wykonał w Pucharach w tym sezonie. Zrobił fantastyczny ranking, jest w tej chwili bodaj w dziewiątej dziesiątce w no Europie. Tak. Bo no, jak na obecne czasy jest wynikiem no tak, naprawdę tylko, niesamowitym. Tylko, tylko powiem, bo muszę zauważyć jedno. To, że oni zrobili taki wynik, a nie, nie pokonali Polonii 1 do 0 na swoim w boisku, spowoduje, że prawdopodobnie, no że prawdopodobnie mają po sezonie. Do tego zmierzałem, po sezonie. Tak, do tego zmierzałem, że Puchary I super występ, a niestety ten ranking w ogóle nie zostanie spożytkowany, najprawdopodobniej w przyszłym sezonie, chyba że... Na pewno nie przez Lefa. Chyba, że Bakero <śmiech> tak przygotował zespół, że będą, tak jak za Smudy, przecież nie wiem, na pewno pamiętacie, jak zdobywali Mistrzostwo, yy, przepraszam, Zielińskiej zdobywał Mistrzostwo, to też po pierwszej rundzie Lech miał sporą stratę, a, no, ale chyba nie aż tak... A w drugiej rundzie Poza wygrywał tym... mecz za meczem Poza rywale nie wytrzymywali fizycznie miał trochę szczęścia w tej przedostatniej kolejce takiej cudów gdy w ciągu minuty w zasadzie Wisła straciła mistrzostwo. No Lech e, w, nie, w tym nie, sezonie ma... Z, model... z, z jest taki, że Jop już z Wisły odszedł. <laughs> Lech ma teraz dwa metrze więcej niż miał jakby w tamtym sezonie na wiosnę. Ma, ale ma 11 punktów straty do lidera. No tak, ale na szczęście liderem hmm. nie jest ani Legia, ani Wisła, a jest drużyna, a czy... która może oddać ja nie wiem, jak jednak mistrzostwo. Na to... nie. A jaki jest wynik Wisły w tej chwili, mogę się dowiedzieć? A nie, jest jeszcze pewnie przerwa, czyli jeden do jednego y Krakowia strzeliła gola w meczu z Legią. Dwa oh! takie... jeden dla Krakowi. A... No, no. A, to, a to Legia miała zdobywać mistrzostwo. Tak gdyby, gdyby słuchacze się emocjonowali, to kolejka, kolejka znaczy słuchacze to będą słuchali już znając wyniki, ale. ale... Słuchacze się wynikają. Nie, nie, nie, to zaapelujmy, Kolejne, zaapelujmy, zaapelujmy w takim razie do słuchaczy. Jeżeli, jeżeli... słuchacze, słuch... Drodzy słuchacze. Jeżeli nie chcecie poznać Nusa, mistrzem świata w 82 roku, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. zostali Włosi. Nie, zostaną. Meczy, zostaną. nie zostaną. zostaną Włosi. Jeżeli chcecie, żeby podcast dla Was był atrakcyjny, nie oglądajcie meczy i nie interesujcie się wynikami. W ogóle, nie oglądajcie. w ogóle nie interesujcie się sportem. Tak, nie oglądajcie telewizji, nie czytajcie gazet. Y Chciałem powiedzieć, że to, co powiedziałeś, że na szczęście Chciałem dla Lecha... Chciałem powiedzieć co na, na, na, na, na, szczety, na szczęście dla Lecha y, liderem nie jest Wisła ani Legia. No to tak nie jest, bo i Wisła i Legia y, stracą pewnie punkty już dzisiaj, y, a punkty zdobędzie Jagiellonia i, i, i Polonia, jak znam życie, a pewnie ja to, ja jeszcze to, ja to, i Korona. Także ja Lech to będzie gonił raczej te trzy drużyny. Po jak tym, co grała Jagiellonia, po tym, jak teraz jeszcze zrobili transfery, to, że pozbyli się Grosickiego i probierz powiedział, że to po prostu dlatego, że Grosicki tak by mu się nie mieścił w składzie, bo ma lepszych, to ja coraz bardziej zaczynam wierzyć w to, że oni dadzą radę obronić to pierwsze miejsce, naprawdę. Byłoby super. No. no Niech zatem Lech przynajmniej w trójce skończy, żeby... Ten ich ranking się nie marnował, bo no w tej chwili mają jest... bodajże rozstawienie nawet w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Europejskiej. Także no to jest potencjał, żeby kolejny sezon z rzędu grać w fazie grupowej Tam jeszcze, Ligi Europejskiej. Jeszcze problem jest taki według mnie, że no jak Lech w ciągu najbliższych paru kolejek nie zrobi wyraźnego kroku do przodu i nie zbliży się do czołówki, to paru zawodników... Typu, Krywiec stilić. Pójdzie wsiad? przestanie, Przestanie myśleć o graniu no dla Lecha, nie, tylko o tym, ja myślę, jakby się że, tutaj. inaczej, oni już sobie pójdą. No lat. tak, oni sobie pójdą, tylko pytanie, czy sobie pójdą i jeszcze będą grać do końca, do upadłego i walczyć o zwycięstwo, będzie na to szansa. Czy tam o, będą czy myśleć o, trójkę, o nowych kontraktach w lepszych klubów? Ty już będą myśleć Prudnać, o tym, że, kriwiec, żeby przypadkiem Koniec. sobie krzywdy nie zrobić, nie skręcić nogi gdzieś yy, i bardziej myśleć już o przyszłym jeżeli, sezonie jeżeli w innym klubie. Tak, jeżeli oni w przyszłym sezonie nie mają w perspektywie gry w europejskich pucharach... To jest dla nich ostatnia szansa, żeby odejść biorąc pod uwagę to, że z Polonią przy takiej grze, jaką prezentowali, ja nie wróżę im zwycięstwa 2 do 0 przy Konwiktorskiej, e, to naprawdę szanse są... No tak, ścieżki są. na puchary, Więc, do więc jeżeli w dodatku zarząd ma na przykład pomysł taki, żeby budować drużynę na przyszły sezon, im szybciej, tym lepiej, to wcale nie byłbym też spokojny o pozycję trenera Bakero, bo jeżeli go ja zwalniać ja trenera ja i brać kogoś powiedzieć. nowego, to, to teraz jak się już przegrało wszystko i można budować drużynę w rundzie, i myśleć o, myśleć o tym długofalowo. Że także... zacytuję, zacytuję znów Kazika, właściwie ojca, Mieć co się chce, tylko można tylko kiedy przegra się grę. Tak, tak. Ja, wam, ja wam powiem tyle, że my zaczęliśmy tu z obecnym redaktorem Ernestem oglądać ten mecz w 10 minuty, już było 1-0. I skończyliście w 13. No prawie, w zasadzie już potem mało zwracaliśmy uwagę na to, co się dzieje na... A ja bardzo szkół. zwracałem. Zawartość żołądka. Mnie. Natomiast natomiast pierwszym jakby, pierwszą rzeczą którą zobaczyliśmy po włączeniu telewizora była twarz trenera Bakero ja od razu wiedziałem jak się ten mecz skończy jak zobaczyłem twarz trenera Bakero i co więcej myślę, że wiem jak skończy się w tym roku przygoda Lecha także z ligą i z wieloma innymi rzeczami dlatego, że Bakero wygląda jakby właśnie spadł z księżyca, to był pierwszy mecz kiedy on ten zespół miał czas, żeby go przygotować, wiadomo było, że jedzie do tej Bragi, że tam są normalne warunki, że nie będzie po prostu jakiejś ślizgania na śniegu. I w, pierwszym, w pierwszej połowie, w drugiej zresztą też, ale w pierwszej czy połowie. Pierwsza, w ogóle to było, pierwsza to była katastrofa. Istnieje. To była katastrofa totalna. To było tak, jakby oni z kapelusza sobie w szatni wylosowali, na jakich Ech. pozycjach będą grać. Nie, no to w ogóle zacząłem się zastanawiać nad, nad, nad pomysłem w ogóle Bakero no w właśnie Polsce jako trenera. On, on nie ma żadnego pomysłu. Na znaczy, znaczy już wiem, dla, znaczy, z, zaczynam rozumieć, dlaczego znalazł się w Polsce. czy znaczy, wiesz co? W Polsce w tej chwili przypuszczam, że gdybym zmienił nazwisko na jakieś holenderskie, albo hiszpańskie i to bez CV też mógłbym dostać pracę jako trener. <głos> Także Abakero nie musi zmieniać nazwiska. <głos> Także nie, no nazwisko? w Polsce nie jest tak trudno. No to jest tak, że nazwisko jeszcze go niesie, no. bo, ale bo już na, chyba przykład, nie długo. na przykład oglądając mecz no Lecha, nie chciałbym źle wróżyć, bo zobaczymy jak, jak, no, jak będzie wyglądała ja, Ronda Wiosenna. Nie, no, nie, ale... przypuszczam, nie przypuszczam. No, póki czy, co, póki co... Jedyne, brak... czego moim zdaniem może uratować to zwycięstwo na konwiktorskiej, a jak zobaczyłem w jaki sposób przez bosa ustawiona jest drużyna Polonii, jak wysoko yy, gra ósemka zawodników, którzy bronią, jak agresywnym grają pressingiem w tym momencie sezonu, to tutaj widać jakiś pomysł na grę. To nie jest to no bo... nie jest to jakiś genialny może pomysł na granie w piłkę. Ja w ogóle, no... jeśli tak mogę tak przerwać, to jednak bardziej wierzę w przeciętnego holenderskiego trenera niż wielkiego piłkarza, który nie wiadomo jakim jest trenerem. Bo holenderscy trenerzy, to jest jakaś tam szkoła. Tam, tam no każdy ma jakieś, jakiś tam jest. No i czy Boss, czy Maskant, wydaje mi się, to i tak jest lepszy pomysł niż... A jestem bardzo ciek ciekaw, jakim trenerem będzie Vincenzo Montella. <śmiech> <śmiech> w ogóle, Jak zobaczyłem, że Montella został trenerem Romy, to po ja ty, nie wiedziałem, ja te... czy mam rozłożyć ręce. O, aręb, on, on jeszcze grał kiedy on skończył dwa karierę. Temu. No Właśnie, to przecież no. jakaś świeża sprawa. Nie, nie, no, znaczy to... on jest w wieku Totiego, tak? Nie wiem. Nawet nie wiem, czy nie młodszy. <gadali> no, razem, długo. W wie, wie, wie, wieku się nie czepiamy. Tak jakby Borniette strenował Raula w szalkę. <laughs> Wieku się nie bo może po prostu musi elegancko powiedzieć. No nie, no Frank Reichardt też trenerem był młody, i w zasadzie Pep Guardiola, jak zaczynał w Barcelonie, też. to Maldini jeszcze był od niego starszy wtedy. No. tak. Kasperczak, jak zostawał trenerem, też. no, no żeby przywołać. Mieliśmy przywołać... jednego swojego wojskowego kolegę Ta, trenował. Tak, żeby przywołać przykład. No, chociażby grał na, jedno, na jednym. Zmieniał boisk. się z nim regularnie Spójowem. w składzie. Mów, mów żeby przywołać z innej dyscypliny przykład, to niejaki Hubert Wagner. Miał tak, chyba 32 tak, lata, tak, jak obejmował tak, reprezentację tak, Polski, z którą, no. jak wiadomo, całkiem nieźle mu poszło potem. No, Także autorytet, wiek nie czyni nikogo no właśnie, autorytetem. No, ale jest... Zobaczcie, ja jestem Ale pierwszy, Vincenzo proszę. Montella, wiesz, no, to, to nie kojarzy mi się to z tym, że, że to jest człowiek, bo Guardiola to przynajmniej pracował z drużyną rezerw, tak? Luis Enrique pracuje w tej chwili z drużyną rezerw. A Vincenzo Montella, Bardziej mi się kojarzy, nie wiem, z wybiegami, modą i tego typu historiami po zakończeniu kariery, niż, niż z, no, co z znaczy, nie, nie wiem, no, Może co zostanie świetnym PR-owcem. może pójdzie drogą Łukasza Kruczka, który też no. się nie kojarzył, a... No. No. a ja lubiłem Vincenzo Montelle jako piłkarza. Słem, bardzo, że powiem, bardzo że lubił Łukasza Kruczka jako piłkarza. <laughs> jako piłkarza. Jako... Lubił Łukasza Kruczka jak, jako skoczka. Dwa, dwa. Legia wyrównała, kto strzelił gola? Trudne pytania redaktorze. Trzeba kliknąć na wynik. <głosy> <głosy> Konkurs ogłosimy. <kto> <głosy> Stawiam na chubnika, że drugiego gola strzeli. To dobry, nabytek byłby był. By, by. Nie, to może załóżmy, że no. si To ja czy, wtedy byłby, to wtedy byłby. Nie, widziałem no. jeden sparring z Widzewem, w którym chubnik zagrał. Byłbym, yy, I uważam, że to pierwszy zakup, co się Beretowi chyba uda. Taki może mieć w Polsce jeden sezon, bo to jest zawodnik, który generalnie średnio w Czechach goli, to miał tak koło 8 do, do 10 w sezonie, a w tym sezonie w pierwszej rundzie już chyba strzelił 12. E, a, no a tu proszę, w debiucie w polskiej Ekstraklasie, żeby ktoś strzelił dwa gole w 50 pewnie 5 minut, tak? No to, no to może nie... być tak, no. bo leg, legi, legi, Legia... To zabrzmiało tak, w debiucie w polskiej Ekstraklasie, skąd on dostał tyle badań? <laughs> Wiecie, to jest, to jest a może właśnie to jest, to jest ten typ wreszcie, który z dwóch podań strzela dwa gole. O, to, to jest kolejny garylina, problem Nie, to Lecha. To jest, to jest kolejny problem Lecha. Rywale y, w osłabiają, osłabiają się, ale też i Wisła i Legia kupowały na potęgę zimą, alech kupił Bodaj trzech piłkarzy w tym Bartosza Ślusarskiego z ostatniej nie, drużyny nie w tabeli. Nie wiadomo po co. <laughs> tak, tak, nie tak, wiadomo tak. totalnie, nie wiadomo po co, bo to miał być skrzydłowy. podobnej klasy piłkarzy właśnie oddał do GKP Gorzów i, i gdzieś jeszcze. A chyba młodszych jeszcze. Tak. No I na pewno lżejszych. <laughs> tak. Nie powiem, jak zobaczyłem Ślusarskiego w pierwszym składzie w meczu z Bragą, to tak po, w trzeciej minucie powiedziałem, że Ślusarski do 45 wytrzyma max. No to jest dla mnie straszne, Nie w jak budowana jest, ja do... jest drużyna Lecha. To jest przerażające. Podobno. E, jak to jak? Jest na... budowana jak każda tak naprawdę drużyna polskiej ekstraklasy, no. No właśnie. No nie, nie, właśnie nie. No właśnie na przykład, nie. Na przykład tym, poza Jagielonią. na pewno. W tym sezonie, w tym sezonie są, są ze dwie, trzy drużyny, które się wyróżniają, ale to jest pierwszy ale, taki zobacz, sezon. Ale nie, nieprawda, zobacz. Arka, na przykład, yy, przepraszam, Lech Gdańsk Drużyna bez pieniędzy w zasadzie. No to inaczej. Budowana, jak mniej budowana przez trenera kafarskiego, też bardzo młody człowiek, bo w naszym wieku prawdopodobnie. Nawet tego. chyba młodszy. Młodszy kafarski. Co, bardzo młody? Z... Bardzo, bardzo trenera, to bardzo, bardzo jak? młody. Ja mówię w kategoriach trenerskich. jak ostatnio już z byś... wieku średniego. No jak sobie ktoś perkusję kupuje przed śmiercią, to nic dziwnego. <laughs> Jakbyś posadził kafarskiego koło Aragonesa, to byłby od niego młodszy. <laughs> Także to jest jedno Aragones mógł, mógł być jego dziadkiem. Nawet. Albo pradziadkiem. <laughs> Druga drużyna to korona kielce. Drużyna bez pieniędzy, budowana z zawodników niepełnosprawnych. Jak się okazuje, w, w Polsce, żeby budować dobrze drużynę, dobrze. trzeba nie mieć pieniędzy. Właśnie, <laughs> właśnie, właśnie o tym mówię. Słuchajcie, dlatego to jest taki, to leży, sezon. leżała na stole prewy Falecha oferta za Rudnerfa na 7 milionów euro z jakiegoś klubu angielskiego. Jeżeli nawet nie jest to prawdą, to jeżeli sprzedali Roberta Lewandowskiego za 5 baniek, to za Rudnewsa przypuszczam nawet troszeczkę więcej są w stanie wyciągnąć, a nawet jeśli nie, no to niewiele mniej. Jeżeli Rudnew odejdzie latem. Naprawdę to odejdzie za 3 maks, bo do, do lata wszystko o nim lata, zapomną. Tak, tak. Tak niestety działa ten rynek, że on, on, tak, teraz, w strzela, go pamiętają, on teraz strzelił bramkę Bradze i wtedy, wtedy, kiedy strzela bramkę Bradze, wszyscy stawiają sobie przed oczami cztery gole strzelone Juventusowi. Tutaj. Tak. A za chwilę to on ten będzie miał, będzie wszyscy pamięta. spojrzą po rundzie wiosennej w Lechu, on będzie miał pięć goli. I Lech, go... Lech będzie w połowie będzie tabeli. W połowie nie, właśnie tabeli. będzie mieć więcej bramek, bo, cała, bo w tej chwili jest jedynym klasowym napastnikiem w no, Lechu, i no... właśnie cała drużyna będzie grała na niego. No dlatego tak, on ty... może nastrzelać 10 bramek i skończyć się jak Lewandowski. No, Zresa ale równie ile, ile, o ile... Zobacz, nie, niemniej, niemniej jednak, No Do tej pory nie nastrzelał tych goli. Niemniej jednak za dużo. wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w Lechu pojawi się znowu mnóstwo pieniędzy w wakacje i jeżeli, i ja osobiście. Domagam się od zarządu, żeby stworzono drużynę na miarę Wisły Kraków sprzed 10 lat. Takiego hegemona, który w polskiej lidze nie będzie miał w ogóle rywala. Weź pod uwagę, ale że to wtedy chyba nie te czasy. Piłkarze. Wtedy w Polsce byli piłkarze. Był Kosowski, był Żurawski, był, y, był Szymkowiak. No i tylko Wisła miała pieniądze wtedy. tak był no, a Tak. Naprawdę. w tej chwili Lech ma budżet ale... sięgający już 60 tak, milionów ale... złotych. To ale... więcej niż prezes ale... niektórych klubów przez całe życie widzieli kiedykolwiek Dobrze. na swoich kontach. Ale nie kupisz w Polsce piłkarzy nagle po kroju Szymkowiaka, Kosowskiego, Frankowskiego i Żurawskiego? No, ale nie bo, nie ma. Kupuje, bo ich nie ma. Lech nie kupuje piłkarzy w Polsce. Lech kupuje piłkarzy na Bałkanach. A, a problem ich polega na tym, że grają tylko w wielkich meczach, które są transmitowane w Europie, a w polskiej, w polskiej Mają w nasie, dokładnie. Ten... Każdy, każdy piłkarz zagraniczny, czy to z Bałkanów, czy z Afryki, czy z Ameryki z Południowej, tuż po przyjściu trzy tygodnie po... Na po znaczy nie, po, po dwóch dobrych meczach mówi wyraźnie, że dla niego to jest przystanek w karierze i on tu chce się wybić się i, i pojechać na zachód. Tak, tak. Więc... Ale tu... Zobacz, zobacz, kto z tamtej drużyny zrobił największą karierę. Kaluucze. Kalucze, który jest jedynym polskim piłkarzem, który gra, gra w lidze hiszpańskiej i strzela w niej gole. Który był na Mistrzostwach Świata i strzelał tam A gole. A to jest zawodnik, który w Wiśle, jako jeden z nielicznych w ogóle zagranicznych piłkarzy, grał na takim poziomie, który był nieosiągalny dla obcokrajowców grających w tej chwili. w naszej I jakby był nielubiany. No ale tu pojawia się kolejny problem, jak wąska jest kadra Lecha. Przy takich pieniądzach oni powinni mieć tych obcokrajowców właśnie do grania, do bycia pięknymi nocą i powinni za te wielkie miliony, oni mają 5 milionów euro, to przypuszczam cała Jagiellonia jest w tej chwili warta. No ale cóż, no, no to właśnie ma jak Manchester dlatego... City najbogatszy klub, no i co z tego? Chodzi o to, że żeby zbudować sobie pozycję klubu, to trzeba to robić w taki sposób, jaki robił to widzę w latach 80. czy Wisła właśnie 10 lat temu. Trzeba to zrobić młodymi, ambitnymi piłkarzami, którzy są w stanie zostawić zdrowie na boisku. No I i nie, myślą tym, nie myślą o tym, że, że, że odejdą gdzieś tam, tylko no nie wiem. A Lech ma zaplecze ma, jedną, ma na zapleczu jedną z najlepszych szkółek dla piłkarzy w Polsce niestety trener Smuda kompletnie z tej szkółki nie korzystał, sprowadził kilkunastolatków z Bałkanów i im też w ogóle nie dał e, No, to szansy. właściwie nie Smuda ich sprowadził, tylko, tylko ta tam, rada, Jemu sprowadzili. Ta rada, no bo, rada, tak, rada. Bo de facto... Rada transferowa, z którą był w konflikcie. Bo on kórę... ich miał, ale przecież oni nie, też nie grali de facto. No to faktu, jest tak. pomysł, z którym tylko może konkurować chyba to, co na Polonii wymyślono, że to mecz najsłabsze ogniwo jest skreślane. To jest doskonały pomysł. Jeszcze, jeszcze ten ten, ten prezes go broni, jak w ogóle to jest, nie wiem, nie wiem, absurdalne w ogóle. No. No, no Lech i Polonia to <śmiech> chyba najgorzej zarządzane w tej chwili kluby w Polsce, bo z takim potencjałem to powinni w zasadzie się wymieniać mistrzostwami Polski. Przy, no przy tym no bałaganie, który się nie, no. dzieje w Legii, przy tym, co się dzieje w Wiśle, to Lech i Polonia... Tylko, że Polonia, powinny... Polonia w przeciwieństwie do Lecha w tej chwili ma piłkarzy, którzy i ma ich więcej, podejrzewam. Ja nie mówię, znaczy, że, ja ja... Nie mówię że będzie grała lepiej, że zajmie wyższą pozycję lidze, w lidze. I, i nawet jeżeli bos wygra cztery mecze z rzędu, to też nie może być bezpiecznie się, się czuć na, na ławce. Tak, tam, tam jest tylko ten, ten problem. Znaczy, bo... Polonia ma bardziej motywację, bo piłkarzy... Upierałbym się, że y, jeżeli patrząc na podstawowe jedenastki, to Lech ma nieosiągalne. Ja mówię, że daje... ma ich więcej. Ma tak, ich przede wszystkim więcej. Tak. I, I to daje to, to manewr. Jest problem, bo, to, da bo... to jest konkurencja w drużynie. i. Bo Lech ma na wielu pozycjach w zasadzie najlepszych piłkarzy w tej chwili w polskiej no. lidze. Y, y, zarówno Kriviec, jak i jaki jak i Rudnevs. Łącz się z Arboledą... Samych Polaków wymieniłeś. Ale po pomocy w tej ci... biegają Bandrowski <śmiech> i Murawski. Y to jest absolutnie dla mnie najlepsza para defensywnych pomocników y w kraju. To jakby wiesz, wiesz, jak to, wiesz jak to, co ci powiedzą kibice paru klubów w Polsce? Popatrz na tabelę i wtedy będziesz wiedział, wiedział kto, kto ma, ma najlepszych, najlepszych piłkarzy. Najlepszych piłkarzy ma Jagiellonia. <śmiech> Dokładnie. Może, może Lech ma nazwiska, ale, ale Probierz nazwiska ma ludzi... nie grają, tak. pieniądze nie grają. Grają tak, drużyny. Tak, tak no. ja, ja, ja, mnie od razu się przypomina, jak, dla, dlaczego ja tej Jagielonii tak kibicuję. Bo ja widziałem parę meczów Arisu Saloniki pod wodzą Hektora Coopera w tej lidze europejskiej, w której Aris sobie radzi do meczu teraz ostatniego, w zasadzie na wiosnę, radził sobie świetnie. I przypominam sobie zawsze okoliczności, w jakich Jagielonia została przez scenariusz wyeliminowana. Czyli... Musimy przerwać, musimy niestety. Teraz, prosto, prosto ze stadionu, proszę Państwa, informacja. Nie, to Krakowie. po nie, Kubni, za... nie. Nie, nie, nie, nie. nie, nie zacząć, tak. Halo, halo! z Darku! Z stadionu, stadionu Czym nie słyszysz, czym nie słyszysz? Halo, Kolegów z Warszawy, proszę o zdjęcie mi zwrotnej <grym> A ja miałem Szaranowicza na uszach <grym> nie, nie zgubiałem <grym> No, więc no 2, i co? Dla no, Krakowia. Krakowia A, tak. Czyli o, mamy no, no, Krak Krakowia kontra Chubnik na razie. Chubnik przegrywa. Żelazna defensywa przyszłego mistrza Polski traci z ostatnią drużyną w tabeli, która nie ma szans na utrzymanie trzy gole. No to ciekawie. No już nie za... mówmy, chod, może jak będzie tak grała i wszystkie mecze wygra, Ale to się utrzyma. Ale poczekajcie, bo zaraz redaktor Przemek wam przyczyta, to strzelił gola. No właśnie nie przeczytał, nie jest w stanie. <laughs> Saldini... No, bazon... Di Pazonkiza, no. Di, bazonkiza, Di, bazonkiza. Di, bazonkiza. Di bazonkiza. To jeden z nielicznych zawodników, którzy się ostali przed miotłą jesienną, która wymiotła, jak zobaczyłem, 14 Wiecie, ludzi że on przyjeżdża, On przyjeżdża co tydzień do Warszawy specjalnie po mięso? <kluzny> No bo, no bo jego wyznanie mu pozwala Jeszcze je, tylko jakieś je, jedno konkretne mięso I ukraińskie dzieci <grym> I tylko sklep z nimi jest <grym> Nie to żebyśmy byli rasistami <grym> Na woli <grym> no Chyba właśnie Zostaliśmy <grym> Obawiam się, że redaktor Zawada nie, nie, nie dał nam szans. Redaktor Zawada jest. jest redaktor, redaktor Czerwona Z. kartka. Homofobę, redaktor Microfinę. rasistą. Tak, I już którym... niebawem Michał Z. Co ja poradzę, że w Burundi lubią ukraińskie mięso. No, żeby zaraz dzieci, może starto Dobrze, ale chcę, chcę powiedzieć, że, że z, Krakowi, z Krakowi ta miotła wymiotła. o, o zgrabnej grab, nazwie Komar Filipiak wymiotła 14 ludzi z kadry. No po rundzie. A przyszli tacy obiecujący młodzi zawodnicy jak giza. <głosy> Na przykład. No i... I Marcin Krzywicki, 2.12. <głosy> I kilku, I kilku zawodników o swojsko brzmiących nazwiskach z Bałkanów, tudzież Czech, Słowacji, Chorwacji. No na razie, słuchajcie, na razie im idzie nie najgorzej. No dwa, więc... tak. Ja przypomnę tylko, że już w pierwszym meczu y, ty, tych drużyn, to gdyby nie czynnik trybuny na Łazienkowskiej, które wyzwały... Tak, to był wyzwały... ten słynny mecz. Tak, ten słynny mecz. I ta kiedy... słynna konferencja terenaru Latowskiego tak, potem Tak. tak. czekał, <laughs> czekał. <laughs> Tak, tak. Trener Ulatowski tak. przegrał mecz wtedy z, z legią w, w doliczonym Fergie Time. Tak. I to tak w ogóle. Tak. Potem długo Ale susałem. jak? Jeszcze jak? Tak, tak. tak. No długo, długo potem słuchałem o tym, że to kibice na Łazienkowskiej się przyczynili ten okrzyk poniósł tą piłkę do bramki i dzięki temu i yy, to legia i taka dwunasty zawodnik. To fi i, I film najlepszy film o piłce można w już życiu oglądać. Jak Kozacy w piłkę grają. To to... <śmiech> <Piłkowski Shaoli poker. śmiech> no, to to podobny jest element to jest absurdu Redaktor, aktor nie... <śmiech> co trzeci podcast wspomina. Tak. No ale tutaj no, jak ja... widać na razie na razie. Stadion przy ulicy... Który? Kałuży. Kałuży. kałuży. <coughs> no, no, tak się tej wody Bardzo, bardzo trudne nazwisko. Tak. A propos kałuży. wody z Kałuży to właśnie... Przy ulicy bardzo ładny stadion. No, okazuje się, że, ten, że Legia jednak nie, nie radzi sobie co. A w Gdyni wciąż... Dobra, ale zostawmy gloria. to, bo co, tak, tak. co będzie mówić o meczu, który trwa, jak... jak ale... tak... No, ale to dzięki temu dowiedzieliśmy się, co się jada w Afryce. Nie wiem, czy znaczy, słyszeliście, że prezes... Nie wiem, czy że nie wiem, moich... zauważyłeś, że reaktor Zawada, jak powie kiepski dowcip... No, to, to ciągnę jeszcze, go jeszcze dalej. Tak. To musi tak. go ciągnąć przez cały podcast jeszcze, to bo to, to im promuje. koniecznie przypominać o nim. To może ja robię po, wszystko, żeby go nie wyciął. Może ten dowcip o muzykach, grając muzykę klasyczną tak. opowiemy. Tak najlepiej, że już nie opowiada o żonach piłkarzy. Czy? <grym> Cudych żonach. To jeszcze cudzych żonach, jego... żonach. Żonach innych Nie, ja mówię piłkarzem. o żonach malarzy. Słuchajcie, I Pawełku. Pokojowy. Słuchajcie, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że prezes Wojciechowski w swoim geniuszu postanowił sprowadzić Jerzego Dudka. Zdajemy tak. sobie sprawę, ale nie sądzę, żeby Jerzy Dudek zrezygnował z kariery podpatrywania trenera Mourinho. A właśnie, a ja czytałem wywiad z, z Jerzym Dudkiem, który powiedział, że to już w tym roku kończy podpatrywanie i że chciałby jeszcze no, bo kończy się Tak, i że chciał przede wszystkim tak. to Mourinho wyleci po sezonie, no. więc nie będzie miał kogo podpatrywać. Nie no, mu to... się kończy kontrakt, nie. Nie, wyleci też nie, nie, nie wyleci. No, a ja... Nie, nie, Dudkowi się kontrakt kończy, a nie sądzę, tak, tak. żeby tam chcieli jeszcze trzymać znaczy, kolejny sezon. Dudek, Dudek twierdzi, że chciał chciałby zakończyć swoje, swoją karierę piłkarską przynajmniej jeszcze dwoma sezonami, w których będzie grał w jakimś klubie. Ja, to przypomniałem. No, To sobie po, przypomniał. Po, po, po, po no polecam, polecam Proximę i Remont, tylko musisz się <głos> na czymś nauczyć grać. Powiedział też, że pieniądze nie grają roli, że ma kolegów w Polsce i wie i ja oni zarabiają. Ja też mam kolegów w Polsce. I też pieniądze nie grają roli. No także przypuszczam, że śladami... A może, a może on groził prezesom Realu, mówiąc, ja, ja, mam, ja mam kolegów i... w Polsce. Oby, nie, nie, nie chcę w Polonia Marszału i prezes Wojciechowski. Ja za marne 15 tysięcy euro też bym pobronił w jakimś klubie klasy. No Jakbyś wcześniej przez ostatnie nie wiem tam ile. Lata siedział 10, na ławce? 10, 10, Często siadywałem. 10, 10 lat zarabiał jakieś 30 tysięcy euro tygodniowo. No to... Pół bańki ma tutaj y, no, no, chyba nie, nie 30 nie, nie, tysięcy nie, nie. euro tygodniowo. To to nie, w, nie, nie w, zarabia. Na sezon Nie, nie, teraz mam mniej chyba. No, Nieważne nie, nie, nie 30 tysięcy ile... miał chyba w Liverpoolu i w pierwszym sezonie w realu, a później miał trochę mniej. No, nie, pół nie bańki to, na sezon Czego, bańki? Euro. Taki ma kontrakt. Taki niś... Tak, czytałem newsa gdzie była drabinka opłacowa Realu. No to, to nie dużo to nie dużo. Jak na Real Madryt. Ale mówiłem, nie, że. On, on jest na, na, na już takim mieście. Tak, na ławki, końcu ławki testuje, drabinkę. więc mam no tak. drugą półkę. Nie, nie, nie. Ale to się jeszcze w głuchy telefon. No. To jest bardzo ważna funkcja u Murinia. Jego ulubiona z z gra to Pomidor. Z ławki Dutka dopiero się wchodzi na drabinkę płacową w ramach. Po Dudku, najpierw tak. trzeba wejść na Dudkę, a potem. Tak. To, bo no to myślę, może że o Lechu już nie będziemy mówić. Tak, więc może w ogóle o piłce nożnej. Chyba, że nie. o lize mistrzów, bo to jest troszkę mistrzów, ciekawszy tak. temat. No tak, właśnie, ale tak właśnie właśnie to średnio ciekawszy. Właśnie. No bo skończyła się nie, nie, nie, nie, znaczy, bo jest, pierwsza... ciekawa, jest ciekawa. Ja na przykład, słuchając meczów... ostatniego podcastu, na którym mnie nie było, słyszałem o, o, o, o tym, jak to Barcelona przejedzie się po Arsenalu no przejedzie się, będzie 4-0. <laughs> w drugim meczu i nikt nie, nie będzie pamiętał. To nie było o drugim meczu. To powiem, powiem tak właśnie. Chciałem powiedzieć, Wiedzieć, czy ostatni czy... podcast nagrywaliśmy jeszcze przed pierwszym meczem? Tak, I, I, no bo nie było nie drugiego. Nie mówiliśmy o, o tym, drugim meczu. skąd inąd inut, skąd inut wspaniałym spotkaniu piłkarskim. Mecz był owszem, tak, tylko w komentarzach. Nie, nie, nie, mówili, nie nagrywaliśmy, jak to się bardzo na przejedzie po Arsenalu, ale ja nadal uważam, że... Już się przejedzie. Już się przejedzie, no bo w pierwszym meczu przystanie stanie do 0 gdyby sędzia miał oczy, to widziałby drugą bramkę, y, prawidłową <grym> dla Barcelony. Jeżeli w jednej akcji nie daje się karnego za rękę w polu karnym, a później nie uznaje się prawidłowego gola z tej samej akcji, to trzeba mieć trochę złej woli. Przestanie 2-0, myślę, że mecz mógł wyglądać trochę inaczej. Barcelona zagrała źle i nieskutecznie. Redaktor Zawada mówi tak szybko, jakby się bał, że nie damy mu skończyć. <laughs> nie, bo nie chcę, nie chcę za długo opowiadać o meczu, który był dwa tygodnie temu. Ale wracamy e... do naszego studia S13 <laughs> przy mikrofonie. I Hubnik i 3-3. Do 3-3, dokładnie. Hubnik? No nie wiadomo wciąż. Jak ma taki dzień, to może musia... Ale pierwszego gola... Ja tu ha, widzę, ja widzę Kubot-Marach. <głos> <głos> ale ja, ja na że sprawdzałem, to wynikało z tego, że pierwszego gola strzelił Hubnik i drugiego Widzę Wawrzyniak też. i chubnik. No niestety tutaj, jak się głębiej wchodzi, to nadal jest 3-2, także nie wiadomo, co, jak to... Ale, no, wa ale, ale Wawrzyniak, Wawrzyniak ma piłeczkę, więc mógł strzelić rzeczywiście gola. <głos> <głos> to, to takie małe ogromnie. do No to jest mecz walki w takim razie. Mało no i wracając to chciałem, chciałem powiedzieć, że w tym meczu, jak się zastanowiłem, ale w, a w kogo była meczu Arsenal Barcelona, mhm. jeżeli miałbym kogoś wyróżnić, to rzeczywiście <głos> wyróżniłbym więcej piłkarzy Arsenalu niż piłkarzy Barcelony za ten mecz. Nie no tak. No no w w no tylko trzech piłkarzy Barcelony i, nadało się do wyróżnienia. No ja bym wyróżnił Busketa, Bidala. No tak, no, tam niewiele miał zgrania i, i szedł przed końcem ze względu na kontuzję. Ale tych dwóch zdecydowanie. Jeżeli chodzi o, o Arsenal, to na pewno wyróżniłbym szczęsnego. Na pewno wyróżniłbym Will który zagrał na no, chyba najlepszy jego mecz, jaki widziałem w Arsenalu. Na pewno wyróżniłbym na pewno bym wyróżnił. No jak się ten Francuz nazywa? Mały taki ja I... Senia? Czy Sania? Nie, Sania nie grał w tym meczu. W A to Tak dawno że nie strich. pamiętam. Nasri zagrał bardzo dobry mecz, no i tak, sąk, nie bardzo, poza tym powinien wylecieć w pierwszej połowie. Jak zwykle. Bo prostu za długo nie grał z Tobą w, ten... w PlayStation. W PlayStation. W ten, ale rzeczywiście miał żółtą kartkę i, w, i wykonał dwa kolejne faule, mm -hmm. oba na, na drugą żółtą, więc y, te, to mówienie o tym, że Arsenal tam po bardzo nie się przejechał, jakby było 2-0 i gralimy. Ale, wycień, ale... To, ale... Tego nie powiedział. No. Nikt tego nie powiedział, że Arsenal nie, nie, się przejechał. Znaczy, ale ja po tylko, tym, ja, po ja, tym ja, co ja wyczyniał ja ja Gattuso... to powiedziałem i uwagę pozwoliłem sobie Gattuso. powiedzieć. To, to jakby tylko i wyłącznie na tym, żeby jednak nie rozstrzygnąć i nie rozstrzygać meczu przed. przed, przed nie, ale nikogo nie. Nikogo, znaczy wiesz, gdyby ten mecz się od, odbywał cztery tygodnie temu to myślę, że Barcelona wygrałaby go sporo, z, z, ze sporą przewagą tak? Gdyby Brankowo. się odbywał za 4 tygodnie. Te, też. Roku. Akurat odbywał się w takim momencie i, i dobrym dla Arsenalu i złym dla A Barcelony. Gdyby odbywał się w 1918 roku. Albo A. w 1905 w Mandżurii. Nie. Dlaczego? Dlaczego? Albo gdyby, gdyby w Arsenalu grały same kobiety. Mówię, mówię o tym nie bez kozary, Albo samym filozofowie. Że, tak. Dlatego, że podobno, podobna data Albo meczu Albo dziadek, który jednak był matką. Podobna data meczu miała miejsce, kiedy kiedy Barcelona grała ze Stuttgartem w rok temu, jeden do jednego. Ale czy to nie... grała z Lyonem dwa lata temu. Ale czy to nie jest tak, że data tego meczu była znana już od dość dawna? Tak, ale chodzi o to, że to jest tak, że drużyna Guardioli jest zaprogramowana na spadek formy w tym, w tym terminie. tak? I to jest... Lepiej przegrać ten mecz. Le, lepiej przegrać ten, dokładnie, tak Niż uważam. w kwietniu potem zacząć nagle przegrywać. Przegrywać wszystko, mecz za mecz. Za mecz. Jak, Jak się przegra jasna, ten to mecz, to no. można nie grać w kwietniu. Ale jeszcze jest rewanż, który Ciekawe, jest w tak, tak czy tak samo, czy tak samo, tak samo zanalizuje redaktor tutaj yy, yy, zawada postawy w ostatnich 6 czy sam 7 latach Realu Madryt. Czy to właśnie <laughs> ten moment, kiedy <laughs> spadek formy był po to, żeby. Nie, potem Real, dogrywać... Real, Real, Real Madrid, Był po to, żeby przegrać z Lione. Zawsze. Zawsze przegrać <laughs> Trzy razy. I teraz, I teraz też wcale nie byli od tego Lionu lepsi, żeby było ciekawe. Bo zawsze Lion takiego swojego właśnie tam kryptotrenera wkładał. on tak, tak, specjalnie. Tak, tak. Nie, nie, no tutaj. Roze Murnia też jest na usługach. Tak, biorąc pod, biorąc, pod uwagę, że, biorąc pod uwagę, że jeżeli się tak dobrze człowiek zastanowi, kibicując jakieś drużynie że wynik 2 do 1 na wyjeździe. Nie, bardzo dobry wynik. To no. jest taki wynik, że no, wiesz, jeżeli Barcelona... No przegrała 1-0, 1-0 wystarczy wygrać. Jest. Ta, ta, nie, nie, to jest bardzo dobry wynik. Bar Bar Barcelona, jeśli dobrze pamiętam, no wyjdzie, mogę jest, się mylić, to jest, to jest ale w 55 boja. ostatnich meczach strzelała gola na swoim boisku. Nie, nie, no... więc prawdopodobieństwo, że może się to nie stać nie w, ongli... w tym spotkaniu Panie redaktorze, nie ulega wątpliwości, że Barcelona wciąż jest to Herkulesem. szanownych panów redaktorów uprasza się o nie mówienie w tym samym czasie albowiem nasi słuchacze, to... szczególnie ci, którzy będą słuchali w, w mecze, tramwaju. tramwaju w autobusie się przy silniku, <śmuchisty> nie mają szansy usłyszeć niczego <śmuchisty> z tego co tutaj panowie produkują Pro... Herkulesem, tak. to należy, tak. należy na naszym podcaście takie duże hasło Zmalić? nie mów naraz nie. Słuchaczu, nie sieć przy silniku. <gry> Masz załatwione. A propos, tam jest taki filmik, e, jak jest przy napisane. Przy silniku? Przy silniku, tak. Co to jest podcast? I ten filmik się nie odpala na naszej stronie. Czy możemy te sprawy załatwić administracyjne po podcaście? Możemy. No. Ale tak mi się co... swoje Twoje po brudy, podcaście... piesmy w domu. Pracając... Po podcaście to zapomnę. A już o Barcelonie i Arsenalu to porozmawiamy po 8 marca. Bo ja, to... zasza... Bo ja zawsze nie ma. Odzumaczę... Nie ulega wątpliwości, że Barcelona jest faworytem. Patrzyłem na różnych tam. Znaczy... Ja porozmawiamy po 8, do tego jeszcze chwilę porozmawiamy. Znaczy jest, prosty, dosyć, jest dosyć prosty <laughs> przelicznik statystyczny. Jak to mówił Darek Szpakowski, celowo milcze. <laughs> <laughs> jest prosty przelicznik statystyczny. 60% drużyn, które przegrywały pierwszy mecz 2 do 1 na wyjeździe, awansowało później dalej. Tak? Czy to dużo, czy to Naw mało, nie wiem. Odrzucając to, że. Ja bym napił się kakao. Drużyna, drużyna Guardioli jest na bakier z w wszelkiej maści. Na bakiero, na, bakiero. Bakiero. Na, bakiero. Na, bakiero. na bakiero. Tak, no ale jest no, podobnie jak, nie wiem, czy wiecie, że jest taki przelicznik procentowy dotyczący bramkarzy w zielonych bluzach bramkarskich. Mm. Bardzo mądry. I tak, bo generalnie... Bo ich nie widać, oni 40 nie, zlewają się z trawą. Po trzeciej zędu zamienia się nie, w małą był, zieloną kulkę Ale, był, ale był, był robiony tylko dla, rzut, dla, dla rzutów karnych. Dla rywalizacji w rzutach karnych. No i okazuje się, że... W zielonych się lepiej czy gorzej broni? Bramkarze w zielonych bluzach bronią gorzej rzuty karne. To znaczy ich wpływ, nie wiem, koloru zielonego może uspokaja tych strzelca. wykonujących. Uspokaja, strzelca. I, tak, I wtedy im lepiej, lepiej im nie idzie. Nie, ja ci mówię, bo on w zielonym to... się zlewa z trawą i wydaje się taki mniejszy, że jest łatwiej. Że jakby, no. go, jakby go tam nie Łat... było. Tak, łatwiej. No i, w... i strzelają w niego. <głos> tak. A no. jeszcze, jeszcze jest jeden taki statystyczny, statystyczny ta ciekawostka, pro propos karnych. A jest coś o piłkarzach z wąsami na przykład. Nie Czyli ma. piłkarz z wąsem gra no, lepiej, niż ale... piłkarz bez wąsa. Ale jest coś no. o eleganckich trenerach. Mamy tutaj badania przeprowadzone przez naukowców z Angielskiego No i wiadomo, najbardziej elegancki jest no, Guardiola. Y Eleganccy trenerzy, którzy przykładają wielką wagę do swojego ubioru, mają niebezpieczny wpływ na postawę swoich podopiecznych. No, a Guardiola jest uważany za najlepiej ubranego trenera. Fantastyczny wniosek, brawo. <grystanie> Natomiast chciałbym powiedzieć, że. Mówienie jest bardzo że, że, że jest bardzo proste przełożenie, rzeczywiście. A najbardziej eleganckim trenerem na świecie jest o, wiem, Franciszek że... Smuda. To I Bogdan Łazarek. <grystanie> Wojciech. Wojciech Łazarek. A, baryła, baryła. Bog Bogdanto, baryła, Bogdanto, baryła, Bogdan baryła, to Łazuje. Tak. No więc ja akurat w ten ostatni łazuka, parametr statystyczny tak? no. wierzę, bo to jest. Ale który, bo go nie powiedziałeś. Drużyna, która pierwsza wykonuje rzuty karne, wygrywa 60-40% tą rywalizację. No tak, to, tak, no to, to ma sens. Dokładnie. Ale co ciekawe, bo, bo na przykład w życiu to jest tak, że łatwiej jest gonić niż uciekać. Zależy kim się jest na przykład. Wiesz co? Jak <śmiech> Jakbyś gonił Michaela Johnsona, <głos> to nie wróżyłbym. Albo uciekał przed przysły. Michaelem Johnsonem na przykład. W tym wypadku mogłoby się to nie sprawdzić. Może być to Usain Bolt. Czas <głos> ja ja, ja, ja. na przykład myślę, że uciekanie Mois przed, przed Mike'em Tysonem na przykład może wyzwolić pewne dodatkowe pokłady energii. A <głos> na pewno większe niż gonienie Mike'a Tysona. Tak tak, tak, gonienie Mike'a znaczy, Tysona. gdybym miał bronić Mike'a Tysona, biegłbym w przeciwnym kierunku. <głos> Że jak się ucieka przed metrem. Albo no. jak się goni metrem. A tak. widziałem ostatnio ale jak sytuację, jak wracałem. Nie chodzi o to, by miasta. złapać króliczka. ale przed... po torach? Nie, kto, komuś ktoś wysiadał z ekspresu. Komuś Warszawa, ktoś Warszawa-Berlin wysiadał pan z ekspresu i wysiadał tak, y, tak jakiś był. Jakby to powiedzieć. No pijany był może po prostu. No, może. W każdym razie całkiem, całkiem poważnie duży bagaż wpadł mu pod pociąg. I? No i nie mógł go wyjąć, albowiem. Pociąg stał. Pociąg stał, więc. Ale jak ruszku, to mu go rozjechał. Wtedy. No właśnie tak wszyscy się przypatrywali. Ale, nie, nie, nie, nie, nie, żaden... Ale ze stoickim spokojem I żaden konduktor, ani obsługa nie. Co miał nie, wejść po, nie, pomyśla, nie pomyślała o tym, jakby tutaj pomóc. Nie by podnieść pociągi wyciągnąć. Nie wiem, kijkiem no, no, podrzebać, żeby mu pociąg nie rozjechał. Jak wiadomo, na każdym dworcu jest taka osoba z kikiem, która wyciąga tor. No torby. są ci młotkowi przecież. No. A widziałeś, jak wygląda peron w Warszawie? Czy jak być o, ale teraz być... remontują Ostatnie, ostat... ostatnio dwukrotnie byłem na dworcu i za każdym razem kiedy przychodziłem wszystkie po... no, większość pociągu dojeżdżała punktualnie po czym w ciągu nagle 20 minut lawinowo rosło opóźnienie wszystkich pociągów i dowiadywałem się, że a to szyna pękła a to coś tam że, żeby być młodkowym. Młodkowym. Żeby być stary młodkowym. rosyjski dowciw u bagażowych żeby być młotkowym na dworcu centralnym trzeba mieć takie właściwości powonienia, jak tutaj wspomniana nie, ale przecież remontują będzie ładnie, będzie pachniało i wszystkie budy z żarciem wyrzucą. Tak, byłem przez wczoraj... No, naprawdę, jeszcze nie wyrzucili, ale, ale... i tak już zapach a, a, jest doładmienny niż ta. ten, który... Był. I będzie lepiej, bo pękają szyny i mniej pociągów wjeżdża teraz, a więcej wjeżdża... Na, ludzie wysiadają na w Warszawa bo Śródmiennie. Więcej wjeżdża mniej niż wyjeżdża? Tak. <laughs> nie, nie, nie. nie. No właśnie, mniej, pociąg, mniej pociągów jest, jest na dworzecach taka... Bo nie, z przyczyn technicznych nie mogą wjechać. Ale będzie czyściej. Wracając do ligi, gdzie tak, Gdyby doprowadzić nie do nie tego, że z przyczyn technicznych w ogóle nie, nie, nie, nie, no właśnie, nie żaden pociąg nie, nie może przyjechać. No. To jest właśnie. To jest to, jest temat. Żaden pasażer nie. No trzeba powiedzieć, że największym przegranym był je, gatuzo. Jed, jed, jest, jed, jest, jest, jest, gatuzo. Jest Gatuzo jest przegrana. dworzec centralny. Jest no, największymi przegranymi są drużyny z Mediolanu. Mediolany. Z jednego stadionu oba. W ogóle, oba Mediolany i jedna w ogóle wszystkie Roma. włoskie drużyny. Tak. Bo, y no tak, wszystkie włoskie drużyny dostały. No tak, Roma tak. z szachtarem, tak? I wszystkie y tak, u, siebie u siebie jeszcze do tego. No. A gatuzo. Y Rajtuzo. Gatuzo. Ja mówię o nim to 4 mecze dostał y zawieszenia. Spraw. No, trochę... no nie Ja się... ale, nie, ale nie, nie, nie, nie, nie. ja uważam, ja, ja, ja bym go wyeliminował na co najmniej 8. Nie, nie, nie, nie, Po prostu się tępi takie zachowania. No, nie no, no, no, nie wystarczyło znaczy, mu to... się meczu. Rozumiem, że raz w czasie meczu może zawodnika ponieść. Yy, powinien wtedy dosyć. Znaczy, ale co robił kartę. sędzia generalnie nie w wiem. tym meczu? To ja nie, nie wiem. Wiem. czemu Flamini nie, nie wyleciał nie wyleciał. Czemu gatuzo nie wyleciał? Tak? Nie wyleciał? A mnie zastanawia, co robił ten asystent trenera, to ten że to akurat na niego yy, cała No czy wiesz, Joe Jordan to był człowiek, który był znany z tego, że on nigdy yy, grzeczny tak. nie był i nie jakby on już jako piłkarz był znany z tego, że na przykład nie miał przednich zębów. W ogóle na wszelki wypadek grał bez, bez, bez, bez czterech zębów górnych. Jak określiwy. Swoją drogą grał w Milanie też przez chyba trzy e, tak To takie karteczki chciałby zostały. Ale kochanie, wychodzę dzisiaj ale, na mecz, zęby zostawiłem w pokoju. Nie wiem, nie wiem czy, czy, czy gatuzo czy Gattuso o tym wie, bo myślę, że gdyby, gdyby zostawić ich sam na sam, to mimo różnicy wieku. To myślę, to, że... A to by było ciekawe. Myślę, myślę, że Gatuzo to jest trochę, trochę jak opowiadanie o tym, co by było, gdyby Lew gryzł się z tygrysem, ale z, z, mają marne szanse Albo na przykład. Albo to, jak mówił Wojciech Chociaż, Wazarek, nie, w Indiach, gdyby, się mogłyby no być. człowiek no, całował tygrysa w pupę teraz, e, Chyba. Co do za to gdyby go rękinem zostawić, to nie, nie, wtedy bałbym nie, się myśl, o Myślę, bocha. że jak pamiętam, co, co y, widziałem na może kompilacjach, tak, i po, patrzyłem, ile tam pan asystent dostawał kartek. To jest trochę tak, jak Ale z, z, jestem... z Zidanem tak, i materacją, Że gdyby Zidan wyskoczył w tunelu do materaciego to prawdopodobnie by tego nie przeżył. Postanowił, <śmiech> tak bo, bo, bo, bo by go w zabił jedną ręką. A że postanowił to zrobić na boisku, no to tak się to skończyło, jak się skończyło. Ja i... przypomnę taki słynny polski film, w którym było słynne powiedzenie Mały nie pęka, Mały mu dołoży. Mały Ale jest w mocny. W takim razie ten pan Ale poczekaj, ty w, w tym poczekaj. słynnym Ledonie. Nie, nie, on dużo wcześniej. Nie, on dużo wcześniej tak, grał w piłkę, bo z on jest Szkotem. Tak. On grał... Chyba w Glasgow Rangers. Grał też Aha. w klubach angielskich i grał też w Milanie. I przenieśmy się z powrotem na stadion, gdzie wynik 4, się. 3 nie... 3 dla Legii. Wynik się nie zmienił, ale znamy strzelce trzeciej strzelca. Strzelce. Mawrzyniak. Wawrzyniak. Wawrzyniak ja Aha, tak. Chcesz mi odkrycie. No. Mówiłem, że ma piłeczkę. <laughs> <laughs> Joe Jordan swoją drogą jest jedynym człowiekiem, jedynym Szkotem, który strzelał gole na trzech turniach mistrzostw świata. Więc on taki niewki pierdział. No. I napastnikiem był w ogóle, chociaż taki bojowy był no, bardzo ja zabijaka. Słyszałem, słyszałem po tym meczu wypowiedź Garego Linekera, który, który powiedział to, co ja też tutaj przytaczam. No właśnie, meniem, bo ty w końcu twierdzisz, że jakby się starli, to. Jordan z Gatuzo, to tak. Gatuzo moim zdaniem dostałby potężny oklep. Mimo różnicy wieku. I tego samego zdania byli ja, Alan Shearer, który komentował tą sytuację i Gary Lineker też raczej stawiał na Jordana. No, ja, ja tak w ciemno, jakbym tak w ciemno stawiał dowolnego Szkota kontra dowolnego Włocha, to <laughs> chyba <laughs> jednak bym obstawiał na Szkota zawsze. Tak, też tak myślę. A propos Alana Shearra, to nie wiem, Chociaż czy... myślę, że jednak legiony rzymskie na Lime się radziły sobie całkiem zacnie. To było dawno, nieprawda. W każdym razie no. przypomniało mi się, a propos mówiłeś Fergusona i, i piłkarzy. Dzwony których... biją. Tylko Ja, komu ja właśnie? panów redaktorów zostawię na razie. nie przeszedł. Bim, bam, bom. Bim, bam, bom. Ty, ale komu biją dzwony? No tobie biją. Znaczynamy. Kiedy dzwony biją? Dzisiaj bardzo kultowy jest Kultowy, podkład. tak. Komu bije dzwony. No, w każdym razie jest to była taka no, po, sytuacja. Się mi się przypomniał leksię. mi się. Nie, bo wiesz co, ostatnio to już kiedyś z o tym rozmawiałem, a propos tych Fergis Fledglings, czyli tych mm. młodziaków, których Ferguson wyciągnął tam swego czasu. Najbardziej znani to oczywiście Beckham, Skolls, Geeks, bracia Neville, tak ci, co zrobili karierę. I, i między innymi był tam też taki piłkarz, ktoś nazywał Simon Davis. Mm. ale to nie ten Simon Davis, który czyli później grał w Tottenhamie, tylko całkiem to, to, to, to, to. inny. I między innymi był tam też w tej grupie niejaki Robi Sewicz, tylko że Robi Sewicz nigdy w Manchesterze nie zagrał, nawet pół meczu. Tak, tak, tak. E, bo dlaczego mi się to przypomniało? Bo. Ten człowiek jest bo... najbardziej adekwatnym nazwiskiem. <śmiech> tak. Ale kiedyś była taka sytuacja A propos Schirera. Pamiętam taki mecz niedawno to przypadkiem znalazłem na YouTubie. Jak w czasie meczu sędzia całkiem przypadkiem, próbując jakąś decyzję pokazać ręką dosyć energicznie, trafił centralnie w szczękę Robiego Savidza i go, i go niemalże znokautował. Sewicz padł, a w tym momencie Alan Shearer, który grał, grał w przeciwnej drużynie w tym meczu, podbiegł do sędziego, wyciągnął mu z kieszeni czerwoną kartę i pokazał, i pokazał tak. sędziemu. Tak. Za to sam chyba dostał żółtą. Nie, nie, chyba nie, sędzia się tam. Już widziałem, a, a, nie, nie, nie pamiętam filmu, co było dalej. Człowiek, nie wiem, czy widzieliście sytuację z południowej Ameryki w Tak, tak, Chile Ekwador. Nawet, post... nawet jest Christiano... rzucone tak. W komentarze. Piłkawy, które sam siebie znakałam, cudzą ręką <laughs> Ganyale, pomysł. To jest doskonały Po prostu. Jak on na to wpadł, cholera, no. A nie ale nic przed nim się, tylko ale no. jak, jak, jak subtelnie to zrobił, można, bo, <grym> Tak, wiesz, bo dopiero dopiero może na powtórce można tak. się zorientować, coś, Pierwszy co się dzieje. W pewnym momencie to wyglądało jak naturalny występ. Tak. Tak. No na to tak. Ciekawe, co była definicja syntego w tej sto. Nie, ta nie, nie się kończy. dalej. Ja nie, nie się kończy. Tak patrzę, pokazał, a... pokazał grać dalej. genialny pomysł w ogóle. Rewelacja. Szkoda, że Lewa, le, nasz Lewandinho nie myślał o tym w Austrii, żeby się znokautować ręką... Y, koszulką, koszulką, koszulką, austriacką koszulką. koszulką. <głosy> koszulką? Tak, tak, tak. Jak się nazywa ten zawodnik, którego on tam faulował? Na pewno takie jest Werderu, ma, na pewno ma długie nazwisko. Nie, krótkie. Obrońca Werderu ma taki wysoki. No, teraz wymyślił... Dobra. Peczner Nie, nie, nie. peczner, Pechner to jest tenisista Dobra, nie, chyba tak. akurat. Taki to chyba niemiecki czy austriacki? Peczner, chyba też jest Austriakiem, tak mi się wydaje. A propos tenisa, widzieliście Agnieszkę, która się tam z sędzią prawie pobiła? No, ja nie widziałem tylko, czy No, nerwy je puściły, no. Tak, ale ojciec. No, ale okazało że miała rację. Że sędzia, sędzia tam, tylko że to tak, trochę tak, bez tak, sensu, bo miała... przegrała mecz przez tak, to. Tak, bo tak miała się... rację, ale, ale tutaj jakby ilość włożonej energii w to obronę tej piłki, chyba. chyba... Znaczy, tak. obronę nie piłki nawet, tylko, bo ona nie broniła znaczy, tak, tutaj tak, tak, tutaj tak, tak. Obronę decyzji, I, czy, czy tak, nie tak, wiadomo tak, czego. No, bez naj... sensu, kompletnie. Ale to, to już nie po raz pierwszy. A propos Agnieszki Rodwańskiej w tym tygodniu jest fakt, że jej ojciec wreszcie przeszło. Tak, kontrakt, kontrakt podpisali. Śpiewać w kierunku firm marketingowych hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie, bo to, tak to wyglądało przez pięć ostatnich lat. No i wreszcie zdecydował się, jako ostatni ojciec zawodniczki z pierwszej A, w pierwszej dwudziestki widzieliście Karolinę Woźniacki, no, w jak się ten, jak się rozgrzewała przed meczem w koszulce Znaczyna Stevena Gerarda? Tak, oczywiście. No, no, to, że ojciec, ona kibicuje, to wiem. Ojciec Rotbański na no, te głupoty wypisuje tam na tej stronie Tak, tak. A ja, to nie znaczy, ja, właśnie, ja to nie czytam. A, ja właśnie, gdy bardzo, przeczytałem to, to nie o wiem. tych głupotach na stronie internetowej, to już wiedziałem, dlaczego on y, jest taki nieopen-minded i. Y, <laughs> Nie chcę podpisać żadnych kontraktów, nie chcę się wiązać, wszystkich no, uważam polityka wrogów, wchodzimy, przeciwników i tak dalej. Nie chcę robić tutaj podcastu politycznego, ale no, widziałem tu pewną analogię. Między... Natomiast rozbawiło z... mnie bardzo komentarz dotyczący zmiany kontraktowej rakiety przez Karolinę Woźniacką, bo ona przeszła z babolata na Yonexa i dostała za to mm, okrągłą sumę 2 milionów euro. I komentarze były takie. Jak można w przeddzień turnieju wielkoszlemowego zmieniać rakiety tych tam wszystkich pseudo-specjalistów od tenisa? Przecież to jest inna siła naciągu, inna wielkość główki, ona się w życiu nie przyzwyczai. Fakt, doszła co prawda tylko do finału. Nigdy nie wygrała żadnego turnieju Wielkiego Szlema. A za ten kontrakt wzięła takie pieniądze, jakie by dostała za trzy zwycięstwa w trzech turniejach Wielkiego Szlema. Więc. Nie, no bo to jest. Myślę, wiesz, no? myślę że przez rok. Nauczy się. I, nauczy się grać tym Jonexem i może w końcu coś też wygra. Nim. Nie, no Przerywamy jest... naszą transmisję, ponieważ Andrzej Anisz ma meldunek prosto w Gdyni. Patryk Małecki bramkę strzelił. Ojej. No i jednak Wisła. Jednak, jednak Wisła y, goni Jagielonie. Goni Jagielonie. Goni w 89.00 skierował piłkę w światło bramki No idealnie, idealnie. A będziemy coś mówić o mistrzostwach. jest Patryk Małecki? No jak to kimś? Czy to <laughs> Patryka Małenskiego? Czy powiemy czy coś... Czy, czy to Cristiano Ronaldo? No. Czy powiemy coś o mistrzostwach świata, które się zaczyna... zaczęły już na... No, no, chodzi o się o w... tym, wczoraj. chodziło o tym, że czterech Polaków będzie w pierwszym konkursie skoków. I że Adaś... I że Piotr Żyła Ale to czwarty było i w, w pięciu. To... Znaczy jest czterech w kadrze na ten... Mogło być czterech jest czterech. Tak. tak. Ja. Piotr Żyła był czwarty w kwalifikacji. Widziałem ten skok, bardzo ładny. Będą medale. Opowiedział Piotr Żyła, pozdrawiam żonę i syna. Tak, a filec wilka bardzo dobrze skadł. Opowiedział na pytanie, jak się pan czuje? Serio, jak tam? Nie, nie. Na pytanie, jak tam? <laughs> Natomiast y, też oglądałem y, to, to, co się działo na, bie na, na trasie biegowej Holmen-Kollen. Pięknie zresztą położonej. No i muszę powiedzieć, że... Poproszę to samo, co dostaje pani Bierken. Nie, no to ciekawe, ciekawe, bo komentarze, komentarze dotyczące Bierken są bardzo różne. No, Szwedzi przewidują, że trenerzy uspokajają, że jak jeden medal będzie, to będzie bardzo no to już dobrze jest jeden. i tak dalej. Nie, no tak, no mówię, że, że, że i będzie bardzo dobrze i to jest w ogóle, wiesz, plan... Nie, nie, to jest w ogóle jakaś taka zbędna... Kurtuazja skierowana raczej tak w stosunku tak myślę, konkurentek, bo moim zdaniem ona jest w takiej formie w tej chwili, że jeżeli nie zdobędzie kompletu złotych medali. Yy... Może, tu będzie teatr dwóch aktorów. No, nie, tu to będzie teatr, teatr jednej aktorki, bo tu nie. Ja tu, moim zdaniem to będzie tak, że Justyna ma szansę na 10 klasycznym. Ewentualnie, jeżeli jest dobrze przygotowana do i będzie wypoczęta, to na 30 km może powalczyć całą. ciemno, że no, tak, 30 ale... wygra. Jeżeli Justyna, która do tej pory na Mistrzostwa Świata nie mogła przejść eliminacji w sprincie, ma piąte miejsce w finale. To znaczy, że jest świetnie przygotowana do... tej. No klików. tak mówi, tak mówi Wieretelny że ten sprint mu pokazał, że, że jest dobrze. No, Na że, 30 że wąsie... nie widzę rywalki dla Justyny. Ja widzę. Nie no rywalek to, to rywalki są, no ale... jedną. Ale nie, no ja też bym nie był taki pesymistyczny. że to... Nie, ja myślę, że... Ja myślę, znaczy wiesz, no wiadomo, też... że trochę to inaczej były przygotowania, no bo dzięki temu Justyna ma Puchar Świata, tak? Że, no tak, no, że tak, nie odpuściła, tak, nie nie odpuściła tak. żadnych nie, no, zawodów. Nie, no, no umówmy się, jeżeli, jeżeli ja mam oceniać, nawet nie znając nazwisk dwóch zawodniczek, tylko z, patrząc na to, w jaki sposób startują w sezonie, to normalną zawodniczką w normalnym trybie startującą, tak jak startuje cała reszta stawki, jest justyna kowalczyk, natomiast Marek biergen postartowała sobie na początku, później się poleczyła, co tam robiła, nikt i tak nie wnika w to jak ona się leczy. później świetnie przygotowana, odpuściła turdeski. No świę... trzy świę... znaczy, raz, więc. No tak tak. To jest klasyka, to jest wiesz, to jest tak, że jeżeli, jeżeli się koksujesz, to wiesz kiedy i jak. No, to... <głosy> Kolarze <głosy> tylko nie wiedzą. <głosy> no, no, Rob, są... Robert, Roberto Rocco <głosy> na przykład. <głosy> nie, <głosy> nie, nie, nie, nie, nie wiedział Wierodarze, trochę. <głosy> nie no, on to w ogóle własną tak, krew w lodówce nie, trzymał przez miesiąc. <głosy> ja później sam sobie ją przetoczył w ogóle. Wariant. Tak, tak. Nie, no, znaczy tak w dużym uproszczeniu mówię, że jeżeli się koksujesz, no ale generalnie to jest tak, że jeżeli leczysz się na cokolwiek, to nie możesz startować przez cały sezon, bo obciążenia dla organizmu y, są takie, że czasami po prostu przyjmując określone leki, nie możesz startować, tak? Więc ona nie startuje, a wtedy, kiedy trzeba wystartować, no to Przychodzi, przychodzi impreza główna w sezonie, czyli tak jak były Igrzyska Olimpijskie w zeszłym roku, czy teraz Mistrzostwa Świata, ona jest przygotowana perfekcyjnie do, do, do tych startów. No. no zobaczymy jak to będzie, ja tak bardzo pesymistyczny nie jestem. Nie, nie, dla mnie to bo... ona biega jak maszyna, no, i, i, te, i, i, i siłowo, i, to, wiesz, i, i technicznie. Parę naście tygodni temu pisałeś, że Marit może poważnie, że jest na nie może być pewna zwycięstwa w połowie świata a w tej chwili no, więcej punktów ja, tak ale no tak ale dlatego że Biargen nie startowała, nie startowała de facto dlatego tak? też że rywalki które startowały są ale nie ma nie ma reszty rywalek nie ma nie ma Folis nie ma nie ma nie ma, Szwedek, Majdic, nie ma Majdic. nie ma także wiesz no to jest gdyby to był normalny sezon taki jakie były nie wiem cztery sezony temu tak że no, chociażby, chociażby tych Skandynawek było. No tam Finki były przecież jeszcze. No ja, ja, uważam, i... ja uważam, że sytuacja może się trochę zmienić w przyszłym sezonie, kiedy Teresa Jochałk będzie trochę starsza, za rok, dwa, trzy, tak? To jest taki talent, że, że ta zawodniczka będzie zdobywała seryjnie po Justynie Kowalczyk myślę, No chyba, że sodówka jej do głowy nie, i nie wygląda. będzie kopała szampanie. No. Nie, nie wygląda mi na to. Nie rozmieni swój talent na drobnych w zachodniej świet, Europy. Świetny bieg pobiegły razem yy, tak w zasadzie w duecie, nie pamiętam, w którym pucharze świata. Teresa Jochałki i Justyna Kowalczyk, po prostu zmieniając się jak dwóch kolarzy na ucieczce na, na pozycjach i. Ta dziewczyna widać, że świetnie umie biegać. Patrz, byś powiedział, że dwie kolarki. Dwie kolarki. No kolarkę to ja znam jedną, mojego huragana. Nie, nie, no. A propos kolarzy, to, no, to. Nie, no jest jedna kolarka, co ten to Ten cholerny. Od 50 lat nawet była jeszcze mistrzynią. Tak, a ten, ten kolerny tor pod Warszawą się o, tak, to roz, rozpada. To jest tak. To znaczy, no, on się. On się, no, znaczy, on się ile, już, już się <grym> rozpadł. ile w roku y, może się odbyć imprez mistrzowskich no. w kolarstwie torowym? No. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że ktoś to zbudował, ktoś tam to, wpakował kupę hasy. I to jest A potem wyjazdowe Mistrzostwo Żyli starego <grym> i nowego, a potem całego. Poland Open. Tak. Oficerskiego. O tak, o tak. Dziennikarskiego. Tak, tak, tak. Dziennikarskiego. Tak, tak. My obecnie znajdujemy się Ale powiem Wam, że to jest tak o tyle. nie może się imprez. To jest o, tyle, o tyle jest tylko to dziwne, że tam yy, w tym miejscu można każdy kto chciał dortycznie mógł sobie przyjść, wynająć sobie trenera, rower i tam po tej halce pojeździć że promocja tego miejsca jest taka, że podejrzewam, że większość ludzi słyszy o tym w tej chwili, jak ja to mówię, tak? Nikt nie wie, że tam można było sobie tam pójść. Nie, bo nie ja no, na przykład. Bo to jest jedna, jedna z tych klasycznych, klasycznych inwestycji w Polsce, którą nagle ktoś wpada i wymyśla, że i są pieniądze do ja, wydania. Po, ja nie można no, no, ja ja do... je wydać, ja a co nie wiem, czy się ja... potem w tym stanie, nikogo nie Ja dobrze pamiętam, że wtedy jakieś wybory też musiały jakieś to wybory być, chyba. jest inwestycja, a, inwestycja chyba, nie? imienia Stefana Barei. No, no to, jest, to jest, takich inwestycji jest <laughs> pełno. Stanisława. nie to absolutnie nie dziwi, no że potem zniszczę je i te są pieniądze wyrzucone w błotę. To się nazywało zawsze drogie słomiane inwestycje. No właśnie, to tak. No tak, tylko ja zastanawiam, jak to jest, że takich torów zapewne na świecie jest ileś tam, tak? I dlaczego tamte Istnieją i dają radę, a, może, może, a Polsce a jest Może nie. Może jakiś mosir. Może ktoś, Pewnie ktoś, tak, ktoś, kto no. stawia te tory za granicą, sprawdza, jaka ilość zawodników uprawia daną dyscyplinę sportu w danym no, kraju. generalnie rzecz biorąc, jest tak, że przeważnie, <laughs> jak, jak znam życie, to te tory są tak, te, te hale są tak przygotowane, że ten tor można na przykład zdemontować i zrobić tam kilka innych imprez. No ja. można, ale sam, znaczy, sama wersji, budowa wersji toru... na przykład jest taka hala, która jest przystosowana do tego, żeby odbywały się w niej również zawody w windsurfingu. Tak. Nie, chodzi o to, znaczy tak, no pewnie można, tylko że ten tor jest tak zrobiony, że ileś tam kasy poszło na zrobienie samego toru, tak? Samo ściągnięcie to jest jakieś tam specjalne drewno, które, które się kładzie, tak, więc... No, ale wiesz, chodzi mi o to, że no, nikt nie przeprowadził kalkulacji przed budową. No nie, nie, nie, tego nie, nie to było no takie... właśnie o to chodzi. Chodziło o to, że są pieniądze. Jak do wydania. Już... Wujek jak musiał zrobić. Tym, tym... Jak to już rzuciłem w poprzednim podcaście, wciąż nie pamiętam skąd to cytat. My z synowcem naprzedzie i jakoś to będzie. I tak jest. A. Tak, wujek Kazek świetnie hebluje, więc spana, to by musza. taką inwestycję, Chyba tak. żeby wujek kazek. Mógł poheblować. No, no. A chciałem jeszcze dodać, że kolarstwo torowe... Dzisiaj fotorowe, mam trochę drzewna takiego. Kolarstwo no. dorowe to jest jeszcze taka dyscyplina sportu, że nawet gdybym chciał się, tam wybrać, chciał się tam wybrać i pojeździć z trenerem, to kolarstwo torowe trochę przypomina skoki nawet na małej skoczni. Bo to jest tak, że generalnie tam... Łatwiej jest się no. przewrócić na rowerze niż na nim się utrzymać. Nie, nie, nie no, się no ja ja, nie. Ja, bym chętnie, nie. ja bym Ale to wiesz na co? Nie? Nie. Mam identyczne odczucia, ale wiesz co? Ja bym bardzo, Ja bym bardzo chętnie spróbował. Gdybym... Znaczy, po dolnym torze, tam gdzie jest płasko, to każdy głupi potrafi. No to kto ci żeby... każe jeździć po górnym? No. Znaczy to technika, wydaje mi się, to jest tak jak wiesz. Jak się dobrze wiesz, rozpędzisz. Nie można zjechać ze skoczni i z niej nie skakać. Ojej, jak się no jest... dobrze rozpędzisz, to siła odśrodkowa cię bardzo ładnie na tym powinna utrzymać. Jest no, tak to jest jak, jak profilowany zakręt. Jak, jak, jak jazda w beczce. Nie, no nie. Jak, pojedziesz, jak pojedziesz na jakąkolwiek ścieżkę przygotowaną przez, przez, przez rowerzystów, choćby na wspaniałym prastarym masywie góry telegraf który nie jest już prastary... <try> A jak coś stary. co nie jest prastare może znaczy, być... znaczy coś co było prastare Może nie być prastare no to? No to jest bardzo prosta się odpowiedź Odprastarzyło od, od, od się Odkąd żyje Zawsze było mówiono, Że Góry Świętokrzyskie są najstarsze I w ogóle są jakieś nie wiadomo jakie Okazuje się, że A ty żyjesz to długo To jest nieprawda no że to jest <grym>, wynik wypiętrzenia się Tatr. To, to, I to wze... są jedne z młodszych gór, a nie W 1968 roku je zrobili. <grym, grym>, tak. nie no są to Ze słomy. Są to, nie, nie, nie. Są ja to właśnie, pamiętam, jak jeżeli, ja byłem mały, to też były takie małe Jeżeli jeszcze. chodzi o Polskę, to pod względem wieku są czwarte. czwarte. Jeżeli chodzi o Polskę. A mnie na przykład jeszcze uczono na geografii, że to są najstarsze góry w Europie. Ale to tylko w Kielcach tak uczyli chyba. Nie, nie, nie. Nie, w Warszawie uczyli tak samo. Ale tylko ba. tych tych Ostrowca Ba, ja ostatnio słyszałem nawet, nawet przewodnika w, w kieleckiej lokalnej telewizji, przewodnika po górach świętokrzyskich który nadal się upierał, że są to najstarsze. No bo on ma swój kajecik. On by robotę stracił, jakby mówił co innego, No daj spokój. Kto, kto by, On jest jak też ten. To jest atrakcja. Uwaga, oprowadzam państwa po, po czwarty? najmniejszych i co, co do wieku góra na Ale we, we, że, wrócę, że wrócę. w województwie Nie chciałem w dziecku tatry. Może... To taki, taki bąk, który Ty, wyleciał. Ulega... Studiowałeś kiedyś na uniwersytecie jakimś? Marketing. Tak, Sprudowałeś. No i co tam? Nie pamiętasz chodził profesor, profesor takim z takim pożółny zeszytem. Z tym samym zyszytem chodzi o 40 lat na wykłady i z niego czyta. No i nieważne, czy coś się zmieniło w tym czasie, czy nie. Nie no, to, nie, nie, to wszystko, wszystko jest jasne. Ale że wrócę do, do głównego wątku. Jak tam byś się udał na wspaniałe masę w góry Telegraf i poszedł poszedłbyś na jedną ze ścieżek, którą jeżdżą rowerzyści, i tam byś się w Kierce, przejechał w dół. Znaczy, że jest to... Wątek poboczny. Mówimy to było wątkiem. Mówimy o hali też jest wątkiem I tam byś pojeździł po wyprofilowanych zakrętach, zobaczyłbyś, że jeździ się bardzo prosto i łatwo, i się wcale czegoś nie Po profilowanych się właśnie nie jeździ prosto. Weź pod uwagę. Weź pod uwagę, mówimy o tym, że idziesz i trenować docelowo, jeździć z trenerem po to, po którym jeździ się z prędkością światła. W granicach 70 km na godzinę. Jeżeli ktoś ma takie nogi. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest wielu ludzi. Ludzi, którzy lubią jeździć na rowerze, ale nie lubią marznąć i w związku z tym nie chce im się jeździć w zimie na rowerze. A jezdą na stacjonarnym nieco dupę potłuc. Tak, mniej więcej. I myślę, że jakby to Chodź odpowiednio... Po w kółko. To jest taka trochę gorsza jazda. Nie, nie, no, no, ja myślę, ora, że no, tak fajne. samo jak ludzie chodzą na siłownię, żeby na te bieżnie, na bieżni A sobie bo pobiegać. na basen zamiast pływać jeździą. No tak, że. no to równie dobrze jak ktoś... To aż teraz przywalił. No lepiej jest pływać niż od Warszawy? No zagrze nie jest no, no to, to jedze teraz na zegrze i się wykąp. Jest jeszcze jeziorko czerniakowskie. No. no to też życzę miłej kąpieli. No, proszę bardzo. To... I pozbycia się skóry na lata. No właśnie, no właśnie o tym mówimy, no, tak. A na kąpielisku nad jeziorkiem zawsze jest napisane, że są silnice czy coś takiego że proszę nie wchodzić. To znaczy, że ktoś się tam kąpie, jeżeli mu w zimie? Można nie kąpać. No. W ziezie? zimie? No. Nie no, teraz skoczyć na główkę do jeziora. to... Zimą, zimą też są sinice. Zimą też są sinice, tak, tak na całym dziele. Na, ciele. na Człowiek się robi silnie. Po sekundzie. Nawet jak jest Barem Grillsa, będzie nie dał rady w Polsce. A wątkiem głównym tutaj tego podcastu jest wątek stadionu Lecha, do którego chciałbym <laughs> wrócić za chwilę. A co, Ty Lech prowadzi 1-0? Tak, chcia Chciałem się zapytać tutaj obecnego Piotrka, czy to prawdą jest, że po meczu z Bragą w Poznaniu był transmitowany na telebimach, konferencja prasowa była transmitowana, trenerów, bo to jest świetny pomysł, biorąc pod uwagę temperatura, jaka Ja chętnie, bardzo chętnie odpowiedziałbym na to pytanie. Niestety, w momencie, gdy sędzia gwizdał po raz ostatni, ja już byłem na... W tramwaju. Konterze, w tramwaju. Razem było. z kolegami przeskakiwaliśmy płot, żeby dopaść autobus. Leżałem na silniku. Niestety, I słychałem podcastu. Troszeczkę mi się kibicowania i Równo z Gwizkim Węczosem pierwszą połowę szedłem do kazamatów stadionu. Znaczy, jakbyś się hiszpański udzielił, to na 5 minut przed końcem byłbyś już w metrze. Tylko, że najbliższe metro od Poznania jest w Berlinie. I gdy tylko sędzia kończył spotkanie, ja... To 5 minut nie ...w stronę domu, ponieważ... na no, rowerze po to nie wyjechał. Nawet po torze. Ale nasz osłownie... Taras widokowy jest, jest nieczynny. Najbliższy jest... taras widokowy jest jest... czynny we Wrocławiu. Ale śmiej, słuchajcie, to śmieję się. Na, na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie... Jakieś dwa tygodnie temu, może Czyli miesiąc w temu w stolicy sklep zamknął. Nie pamiętam jaki tam był sklep, ale już go nie ma. Zostały takie obawy. mi się Nie, historia. jakiś sklep chyba obuwniczy tam był. I on w tej chwili jest pusty, zostały tylko szyby. I na drzwiach przykleiło właścicielstwo kartkę, że sklep zamknięty, najbliższy czynny punkt siedlce ulica Kościuszki. Znaczy, wiecie, ten pomysł z poznania nie jest po to, żeby tylko marki, dobry ale po wody. to, żeby wolniej wychodzili ze stadionu, ponieważ cały czas rozchodzi się o to, że wyjścia ze stadionu są zbyt wąskie. Oprowadzałem. Może przez te, i, może żadna, metra, może przez I komunikacja metalowi marnie ale działa. Ale powiem ci, że puszczanie konferencji prasowej, gdyby tam puścili jakiś film pod tytułem Emanuel, to może część męskiej publiczności. <grym> Albo z, chociaż słoneczny patron <grym> zostałoby na miejscach, ale puszczanie biegną, konferencji prasowej. <grym> tak, tak, <grym> film o bieganiu słoneczny patron bardzo dobry, na zimę. <grym> na lechu. A jaka była temperatura podówczas Na no, to... <grym> no on czas? Podaj, że minus 5, jednakże odczuwalna temperatura oscylowała gdzieś wokół minus 15. A ja słyszałem komentatora, który mówi, że jest bardzo gorąco na stadionie. Bo on siedział w kabinie takiej, za szybą. A. No, Tadeusz Worek. O, a propos właśnie Tadeusza, żeby się przypomniało. Który mówił, ulela ostatnio. Ale on jest zabawny. Słuchajcie, bo mówiliśmy, nie pamiętam przy jakiej okazji, o tym Tadeuszu, coś, co na motorach jeździ, co postadnienie dziesięciolecia śmigał i mistrzem świata został teraz. Ale nie, ale on nie 10 dziesięciolecia, bo Znaczy, on po tym między, jak już nie był dziesięciolecia i zanim był narodowy, tam jeszcze były takie trochę te. Znaczy, chodzi o Enduro. Błażusia jakąś O, chodzi o mistrzem świata został, właśnie. Regularnie wygrywa najbardziej w ogóle prestiżowe zawody w formule Enduro i to jest w ogóle największa gwiazda tego sportu w na świecie. Polska zupełnie nieznana. Jakaś tak, w Polsce taka... była rzucie, jak jest nieznana. Mi się przypomniało, bo mój kolega Darek Delewski był reprezentantem Polski na sześciodniówkę w Enduro. A że był młodym zawodnikiem, bo miał lat tam 17, no to zdawał na prawo jazdy sobie prawo jazdy na samochód i na motor. Był jednym z sześciu, ośmiu najlepszych motocyklistów w Polsce. Nie zdał. zdał. na samochód, na motor, oblał jazdę. No. Jak jesteśmy przy Stadionie Narodowym, to mam wstrząsającą informację. Zagramy jednak z Niemcami w moje urodziny. To prawda, natomiast, natomiast mam drugą wstrząsającą Ja się czuję wstrząśnięty. Otóż fryt, Nie mieszamy. Na frytki lub hamburgera na Stadionie Narodowym będzie się czekać od 15 do 30 sekund. Wow. Ale jak? One będą tak spadać z nieba i <głos> będzie do je łapać. No ja na chodzie, będą rzucane przez A Byłem <głos> i tak jednym z pierwszych w kolejce. Ja, ja, ja czekając na jakieś cokolwiek na terenie w Poznaniu przegapiłem trzy pierwsze numery Stinga. <głos> Bo tyle to Ale ty Poznaniu, a poszedłem 20 minut przed koncertem po to. Ty w Poznaniu to pewnie czekałeś na te kiełbaski, już, które okazały się potem kiełbaskami mafijnymi. Ale bardzo fajne grillowane ja kiełbaski. związanych z kiełbaskami mafijnymi w Poznaniu. Okazało się, że handel, no, handel kiełbaskami na stadionie mają... Litarma. Aha, tak, nie wiem, czy szczytaliście... Człowiek, który pluje na kibiców, przed, przed, handluje właśnie, i sprzedaje właśnie, im kiełbasę. Właśnie do tego miałem nawiązać. Trzy tygodnie <laughs> temu się ukazał w jednej z gazet ogólnopolskich. No wyborcza się ukazał, bo <taki> wyborca ma jakąś jazdę w ogóle na tak. kibiców. Pierwszy, w ogóle wszelkich. Pierwszy kibol RP. Fantastyczny artykuł na pierwszą stronę <taki> ogólnopolskiej gazety. Dzisiaj też jest wywiad z, z, z szefem Spotersów. Zwłaszcza, mhm. że filmik... Y Całość, bo oczywiście na stronie internetowej tejże gazety, żeby pasowało pod artykuł. Filmik był dwójpółminutowy, jak to biedny kibis za to, że przyszedł w biało-czerwonych barwach, został wypędzony i opluty, i generalnie pogoniony, mimo że był z rodziną, cały żeby kibis no całaś, tak, na naszej stali, reprezentacji no. Polski. Cały film trwa troszeczkę dłużej, jakieś 10-15 minut. Zaczyna się od tego, że ten kibis troszkę chybocząc hyb się, y, no, zostaje grzecznie poproszony przez jednego, potem drugiego kibica o, o opuszczenie y, tejże trybuny. Potem dopiero wkracza do akcji y, prezes tzw. Tak po co, Lecha. Po, po co, le dlaczego miał opuścić tą trybunę? To znaczy, on y, sam y, zachowywał się jak człowiek w stanie wskazującym na spożycie. A, no taki, za, o, taki, taki, o, za, taki zarzut na stadionie to. To skandal. No, o nie. Ale właśnie. właśnie to tak się jak, u nas, tak nas możemy, nie zdarza. Właśnie, właśnie <śmiech> słuchajcie, tak jak możemy narzekać, że kibice są agresywni wobec kogoś, kto nie chce śpiewać, kto nie chce klaskać, kto nie chce skakać, takie koni. Tak, trzeba powiedzieć, że kibice nie tylko w Poznaniu. W całej Polsce ci nawet najbardziej zagorzali kibice pilnują osoby, które. Yy... I nie tolerują picia. Tak, którzy, którzy przychodzą w stanie wskazującym na stadion, którzy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, nie tam, gdzie jest do tego wyznaczone miejsce. I była taka akcja w Poznaniu, że na forum internetowym wrzucano zdjęcia osób, które oddawały swoje potrzeby na trybunach. Nie no, jasne, jasne. Aczkolwiek w tej... Także kibice są wyczuleni na to, jak ktoś Sza... nie kibicuje. Jest ale szansa tak, zrobić karierę. Tak w na to, jak kto się zachowuje. W życiu na mi nie stadionie. przyszło do głowy, żeby mimo braku toalet na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej, żeby iść i oddawać mocz no, no, poza, no, no, poza Tojem. Chociaż nie, nie. No, pierwsza, pierwsza podstawa. Pod nie, nie kibice się tym zajmują, <laughs> tylko zajmuje się ochroną stadionu nie, no, i woła nie. się o ochronę stadionu nie, nie, nie, albo w stadionu to, e, jeżeli, jeżeli, stadionu. Jeżeli kibice, tak, jeżeli tak było, nie. Jeżeli by tak było, to jest pierwsza podstawowa sprawa. No to tak samo jak, nie wiem, na, na herbach w Kielcach, to nie, nie policja pilnuje porządku, tylko, tylko ziomy spod klatki. No znaczy i, wiesz, i też co, jest okej. Okay, no. To jest dobre rozwiązanie, bo gdyby policja pilnowała porządku, jaka policja na policja na młynie tak? co, to jest, co, co to jest jedna masz. kwestia, a druga kwestia jest taka że no, ja na przykład nie rozumiem tego jeżeli ktoś miał miejsce wykupione ja jeżeli idę gdzieś i kupuję bilet na dane miejsce i siadam na tym miejscu i ktoś mnie wyprasza bez względu na to czy jemu się podobam czy nie po prostu dla mnie to jest dyskwalifikacja no, jest to zwykłe hamstwo, nic więcej. No. Nie, no, oczywiście, no, nikt tutaj nie usprawiedliwia jakby tego, tego nieszczęsnego prezesa, ale... Znaczy, ale... On w ogóle jest jakiś słabo trafiony, bo o ile wiem, żeby zostać prezesem jakiegoś stowarzyszenia, nie można być mieć zarzutów prokuratorskich, znaczy, ani być karami. To, to jest w ogóle podwójnie słaba akcja. Po pierwsze, jeżeli jest się już prezesem Wiary Lecha, to w obecności kamer, choćby się nawet chciało, nie wiadomo co zrobić, to nie powinno się... Yy występować. Czyli generalnie w ogóle na stadionie, bo teoretycznie powinny być wszędzie. Będąc tak jakby na świeczniku. Będąc. No to jest ogromne stowarzyszenie, no, umówmy się. To, a nie, po, to a... nie jest stowarzyszenie liczące 15 członków. A po drugie, to no, dziwi mnie to, że właśnie takie stowarzyszenie nie wybierze sobie na prezesa prawej ręki tych kryminalistów, bandziorów, kiboli, czy jakkolwiek prasa ich nazwie, choć to inna, inna sprawa, że to no nie, przepraszam popularne cię. gwarowe określenie hmm. kibisa w Poznaniu. W każdym razie prezesem takiego stowarzyszenia powinna być właśnie nieskazitelna osoba. Na przykład w obronie tego yy, litara stanął mecenas, jakiś, jakiś prawnik. Yy, który biskery. też jest, który jest wiceprezesem. Tak. I gdyby on był prezesem, jakby zupełnie inaczej. Znaczy, nie, nie rozumiem, to. jak w ogóle prezesem stowarzyszenia może być ktoś, kto ma zarzuty prokuratorskie. I to no, nie, nie, nie no też jest kwestią, że ja, na przykład, będąc y, człowiekiem, myślę, z czasem zdroworozsądkowym, w życiu bym nie poprosił o kupną bilet bil, bil, o miejsce, w tamtej... miejsce, właśnie w, tam, w tamtym, tym, co no Tak, ale, ale mogłeś być, być spoza poznania i nie, nie wiedzieć. Jest, ale na nie jest tak, ale to nie, jest, to nie ale jest, to jadąc to na reprezentację jest, tak. Polski, nie powinieneś się zastanawiać nad tym, gdzie Oczywiście, będziesz się no, Oczywiście nie, nie, to nie tylko po Kupujesz bilet, no, nie, nie, idziesz na mecz i oglądasz, tak? Czy będąc na stadionie, nie wiem, Bayernu, Monachium, Barcelony, nie Z tak, no. jakiegokolwiek klubu, na jakiego stadionie byłem, nie zastanawiam się, gdzie sobie ten bilet dostanę. Po prostu idę, zakładam to na siebie, co mam ochotę założyć i idę i oglądam mecz. Koniec kropka. Szczególnie, że jest to mecz reprezentacji, które są dosyć specyficzne, bo zjeżdża się cała Polska. I nagle się okazuje, że kibic Olimpii Elbląg ląduje koło kibica Lechii i koło kibica Arki Gdynia. Tak? Byłem świadkiem kilku dialogów, na przykład między kibicami. Nie, nie mówię o tym, że to chuligani czy coś, tylko po prostu tacy kibice, co chodzą na mecze. Jeden na przykład zaczyna nucić. Trzy! Mało! A drugi na to. Ty, Krakowska, <mum> Přim, tý, tý, tý. <mum> ryl. <mum> Bo, jak wiadomo, trzy mało to Cześć. przyśpiewka z Wisły, Jest fragment jej. tak? Co każdy normalny, szanujący się prosty kibic legi Warszawa natychmiast wychwyci. Mecz był na Łazienkowskiej. No czy... i nie można krzyknąć trzy mało, to był mecz Polska-Luksemburg. No nie no, oczywiście, tak. No, no. mnie najbardziej w tej akcji boli to, że Gazeta Wyborcza mając świetny materiał na to, żeby Yy, zganić kibiców, żeby zrobić to, co jest ich linią programową już od dłuższego czasu robi strasznie propagandową po raz kolejną akcję, że kibic w biało-czerwonych barwach jest za swoje barwy, za to za swój kapelusz, za pomalowaną buzię jest wypraszany ze stadionu. No Filmik jest montowany no tak, ale żeby ta, pokazać... Taka jest, tylko... To robią media zawsze i wszędzie to robiły. No to tak, media takie właśnie, są po prostu. To, ja no. na przykład dzisiaj dowiedziałem się, że... Oczekiwanie od mediów czegoś innego jest Dowiedziałem nawet się nawet odnością, od, pana, no. od pana policjanta z dzisiejszej gazety wyborczej, szefa, tak te, tejże tam jednostki Gryborczej. odpowiadającej za spotersów, czyli tych, którzy docelowo mają współpracować z ramienia policji, bo są to policjanci mają współpracować docelowo z kibicami, I tak? Kretów. No tak, tak, no, wiadomo. To dowiedziałem się od nich, że że kibic, który nie współpracuje ze spotersami, czyli z policją, to jest bandyta, bo w założeniu ten kibicowski pisany, a w zasadzie pisany. Do wyboru masz dwie rzeczy, albo konfident, albo bandyta. Tak. To ja z, wybier... z, dwojga z dwojga wybieram bandytę, <głos> bo ja jeżeli jestem na swoim stadionie, to, na który chodzę od dawna, to jestem zdecydowanie za tym, żeby takie rzeczy jak to, że ktoś próbuje w kogoś rzucić butelką na stadionie, albo to, że ktoś idzie się wylać pod płotem, to, powinny, to powinni załatwiać kibice, którzy koło takiego człowieka siedzą. I to oni powinni reagować w takiej sytuacji, a nie wołać pana, który mówi, ja, halo, halo, proszę pani, proszę pani, bo tutaj ten pasy siuś już zrobić. No. I, wiesz, I spotters przychodzi i no śmierdzi, nie, no, śmierdzi mi to cię. na kilometr. No. A ja jestem za tym, żeby jak w każdym normalnym miejscu, do takiej osoby podchodziły służby porządkowe. I go wyprowadzały. Ale nigdzie, no, nigdzie na świecie tak nie jest. No to spróbuj się wysikać na kampnął. Kto ale, cię wyprowadzi? Ma, Kibice cię na, wyprowadzą na, na czy nou, służby nie, porządkowe? Na kampną masz stewardów, którzy w ogóle cię tobą nie interesują. Nie ma ani pół policjanta, ani pół żadnej służby porządkowej. Twierdziej patrzą, czy na Murawę nie wchodzisz. I czy na Murawę nie wchodzisz. I to jest koniec. Na, na, na... Szukają Jimmy Jumpa przez no, ten. mecz. Na, na, dobrze, no. <laughs> na 90 tysięcy kibiców na meczu yy... Na Osta no, ostatnim Grand Derby, doliczyłem się może jednego radiowozu, no, z koło no, ale... stadionu, na stadionie nie ma w ogóle. No nikogo. dobrze, no, jak się do, do, Możesz do, do podejść robimy... tylko do kogoś i się zapytać, czy w dobrym kierunku idziesz ze swoim biletem. No tak, no ale to wynika z czegoś innego. No, to z Kultury tej... kibicowania, która została wypracowana przez lata. No tak, no i. i Natomiast ale nie między... wiem, czy pamiętacie i... sytuację, która miała miejsce w czasie finału Pucharu Króla w meczu Atletik Bilbao-Barcelona, kiedy Dani Alves został trafiony butelką w głowę. Co zrobili kibice Bilbao? Nie no. było żadnych stewardów. Wzięli typa za habety, złapali go po prostu, wyprowadzili go sami do stewardów, go zaprowadzili i powiedzieli to ten. Dlatego, że w tej sytuacji wiedzą, że klub nie zostanie ukarany. Ukarany zostanie ten jeden kibic, yy, który odpowiada karnie za to, co zrobił. Gdyby go nie wyłapali, został ukarany klub. Nie wiem jak, ale moim zdaniem, jeżeli tacy kibice nie są w stanie zareagować prawidłowo, klub powinien być ukarany wykluczeniem z rozgrywek w następnym sezonie. Jeżeli nie potrafią, oni między sobą zareagować w sposób adekwatny do czynu bandyckiego, który ma miejsce na ich trybunie. Ja jednak wolałbym nie oddawać w ręce kibiców nie, no w to właśnie, to... sprawiedliwości. Bez przesady, no, no i na mecz. Nikt, ale nikt go nie bił. Wiesz? On no został po prostu złapany. Nie, no dobrze. Czy dobrze. wolałbyś, ja, ja, ja, wolałbyś ja mówię, żeby uzbrojona ja policja wchodziła na trybuny? Bo ja nie. Nie, ja wolałbym, ja bolałbym, żeby w Polsce po prostu jednak to nie kibice decydowali o tym. No, policja wchodziła 10 lat temu w Poznaniu na stadion i w po mecz się. z legią to była zadema straszna. Na derbach na konwiktorskiej policja weszła wtedy, kiedy paliły się Ale budynki nie musi klubowe. Być policja, nie mówimy o policji, tylko mówimy o służbach porządkowych, porządkowych klubu. I Ale najlepiej to. właśnie to wygląda. Ale nie ma służby porządkowe wiesz jak wyglądają. Zubrzycki, jakieś takie w ogóle, wiesz, jakieś takie schamiałe towarzystwo. Nie chciałem tego Zadowolony jesteś. przepraszam. Rozumiem, że, że, że, że tak, ostatnio rozmawialiśmy. Zadowolony jesteś z bezpieczeństwa na, na, na stadionach. Ja na konwiktorski jestem bardzo zadowolony. Nigdy w życiu nie czułem się tam, znaczy czułem się niebezpiecznie, paradoksalnie będąc tam jako dziennikarz na trybunie prasowej, wtedy kiedy jakiś kretyn zezwolił na to, żeby posadzić w całym sektorze na meczu na Stadionie Polonii cały sektor kibiców Legii Warszawa, którzy zachowywali się jak pijane bydło i nic więcej. Wtedy się czułem mało komfortowo, ale nie dlatego, bo, bo, bo normalnie siedziałbym tam ja na meczu, i, i, I bym kibicował, nigdy w życiu nie czułem się, na, po... no nie raz się czułem niebezpiecznie na derbach, ja kiedy, drugi raz. kiedy jakiś debil postanowił, no nie, bo tutaj to był mecz reprezentacji Polski, paradoksalnie mniej bezpiecznie czuję się na meczach reprezentacji Polski niż na meczach ligowych, bo nigdy nie wiem kto koło mnie ma bilet, z jakiego klubu przyjechał i co, co przed chwilą wypił, a jak przychodzę na trybunę na konwiktorskiej to znam jakieś 60% ludzi, którzy siedzą dookoła mnie. I wiem, że to są rodziny, często z dziećmi ludzie No tak, ale to nie o to chodzi no, no, tak? Właśnie chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji Że każdy sobie będzie, nagle sobie wpadnie na pomysł o Dzisiaj pójdę na mecz Nie kibic żadnej drużyny, tylko taki sobie człowiek z ulicy No właśnie mówiliśmy o tym żeby, przed meczem żeby, że... żeby mógł sobie pójść na, na przykład w Warszawie, jak się okazuje, to jest niemożliwe tak? No i zobacz, i to o czym mówiłem hmm. przed, przed meczem na, na Polonii Warszawa Wszystkie mecze w sezonie Zostały uznane za mecze podwyższonego ryzyka Na ulicy Konwiktorskiej Dlaczego? Nie dlatego, że kibice Polonii łobuzują, demolują stadion, odpalają race, bo jest ich niewielu i generalnie wszyscy się praktycznie znają. Właśnie dlatego, że mecze przez policję zostały uznane meczami podwyższonego ryzyka, ponieważ jeżeli mecz na mecz kupi sobie bilet kibic Legii, a będzie ich 200, to wiadomo, jak ten mecz może się skończyć. Słuchajcie, ja bym chciał zakończyć ten temat, bo go przerabiamy chyba od pierwszego odcinka podcastu i to dotyczy tego, że piłka nożna głównie jako najpopularniejszy sport, ale każdy popularny sport produkuje zachowania hmm. stadne, tak? Ludzie lubią się dzielić na grupy, lubią nienawidzić tej drugiej grupy, na tym polega ta rozrywka i tak było i w starożytnym Rzymie i tak jest teraz z piłką nożną i tyle. Ale, Stary, no, ale... właśnie ostatnio nawet w Stanach Zjednoczonych jakby ostoi tego, że kibice w różnych koszulkach między sobą oglądają wzajemnie mecze dowolnej dyscypliny i najwyżej wyzywają się w ten sposób, że jesteście no, słabsi. To pojedyncze incydenty, to wiesz. To. To nawet ostatnio w Stanach, pamiętacie, gdy Lebron wrócił tak. do no tak, tak, tak, tak i okazało się, że całe to Ohio chyba, go chyba, nienawidzi. Chyba, że kibice bokserscy wpadają na ringi, leją telefonami komórkowymi tylko <śmiech> wielkości. jakby zawodnika, który właśnie przed chwilą tak, tak, tak. No ale boks to jest w ogóle osobna też dyscyplina, bo w boksie... Jest... Ja na ring bym w życiu nie wlał. No. Dobrze, słuchajcie, Nie, ale mimo wszystko nikt, nikt, się... nikt w Cleveland nikogo tam chyba nie bił kibiców. Znaczy, tam, w ogóle, tam w ogóle jest inaczej, bo nikt nie jeździ za drużyną na wyjazdy, tak? Tam nie ma takiej, nie, ale, takiej znaczy są kibice, kultury. No, takiej... Są po prostu kibice, którzy są yy... z danego miasta, z Tak, tak. I tak. Kibic, komuś tam innemu kibicują. No jednak jestem za tym, żeby każdy mógł swobodnie przyjść na każdy stadion, na który ma ochotę i obejrzeć sobie w spokoju mecz. A widziałeś, widziałeś dekalog tęczowej trybuny? <laughs> Chciałbyś z nimi siedzieć? Ja bym chciał. Ty byś chciał z nimi Ja mam nic przeciw. A widziałeś dekalog? Tęczowa trybuna nie to jest no. poroniony jakiś pomysł. Nie, oczywiście. No, nie, no, ja wszystkim... ja, ja jak, jak się pojawił ten pomysł u nas na, na ja komentarzach od razu, ja wody, od razu... podcastów, napisałem krótki komentarz, że to jest... nie wiem no, dla, mnie, dla mnie to jest... Znaczy, no to, ale jest prosta, miejsc, prosta jest... koncepcja. No przecież rejestrujesz się następnie jako homoseksualista na takim portalu i masz szansę na zdobycie biletu w ogóle 15 tysięcy razy większe niż kto inny. No tak, tak? No, no, no to jest tylko bez... pogłębianie podziałów, poza o których... A nikt tego nie sprawdzi. Nie warto, no chyba, żeby, no, no, żeby. Mało tego, Będzie jeżeli, taka, mało tego jeżeli, jeżeli, jeżeli, chcesz, jeżeli chcesz tam wejść i zrobić rozróbę. to w ilości stół z kolegami rejestrujesz się jako homoseksualista, takimi co idą tak. na ustawkę, wchodzisz na tą trybunę i robisz tam miazgę. Po prostu. i Zastanawiam się socjologiczny. O, i nie, tutaj nie. pamiętaj o Legionie Tebańskim. Tak, to tak. Jest. To znaczy, to, to legio, tylko wiesz, to inne czasy i y, o Tempora o morze. Nie, to. no to jest w ogóle, ta, ktoś tam też odkrył, że, że jest jakiś, nie wiem, spektakl chyba przygotowywany, czy coś, co się nazywa właśnie Tęczowa Trybuna 2012 i prawdopodobnie to, to jest, jest to po prostu promocja żeby Czyli jakby nie, ta nazwa nie, bo... wypłynęła sobie w świat i wszystko nie uczyło. Nie to w ogóle fatalnie, bo uważam, że jest parę lepszych miejsc do tego, żeby, żeby pokazywać swoją orientację nie, ja w tej seksualną sytuacji... i czy poglądy polityczne znaczy, że niż ja że śpiewał piosenka na o, o to chodziło, tak? Ja na przykład w tej sytuacji ja, to się do się, ja się domagam osobnej trybuny dla Łysych w tej sytuacji. Nie osobnej, bo jest redaktorem tutaj. Ale będziemy mieli swoją właśnie. trybunę i nikt nam nie będzie ogłosiał. Ale nam się wtryniał. Na Dobrze, a ja w takim razie żądam osobnej trybuny dla osób niedowidzących i niewidomych. Dokładnie. A to już jest. A takie są akurat. Tak? Nie? Tak? Normalnie mógłbyś jako niepełnosprawny uczestniczyć w wydarzeniu sportowym, siedząc zaraz za reklamami na dole. Może nawet z opiekunem. A, o musimy być. o tym porozmawiać. Ja jako od iść z sobą i się opowiadać co się dzieje na murawie. No to świetnie, spróbujmy. Dobrze, zobaczymy. Czy w Warszawie mogę osobną trybunę wygospodarować? Obawiam się, że, że nie w środku, na dylecie byłem na tym tak meczu, drogą... na tym meczu w, którym, w którym to Lech Poznań zdobył na Łazienkowskiej Puchar, Puchar Polski, Polski tak. i obawiam się, że po tym meczu trochę, trochę utrudniona jest sytuacja po tym meczu nie Swoją drogą, po, po tym meczu się... zęby musiałbyś zostawiać w domu <śmiech> <Na przejście śmiech> jak Jordan <jak na> <śmiech> Zastanawiałem się, bo nie wiem, rejestrowaliście się już na UEF-ie po bilety na euro? Nie, nie. No to do końca marca trzeba. Ja optymistycznie zakładam, Jeszcze że będziemy wtedy mamy, w pracy. <głos> mamy forsę, mamy czas, jak śpiewał Tak, No nie, właśnie do końca marca trzeba tam się zarejestrować. W każdym razie, ja zacząłem się zastanawiać, bo tam jest tak, że można sobie już w tej chwili kupić bilet na konkretny mecz. Znaczy tak ogólnie. Tylko jak tak. kupić bilet na konkretny mecz, skoro nie, nie wiadomo, wiadomo z, kim z kim będzie Kolega grał. wylosował y, bilet na mecz reprezentacji Polski w finale nie. Euro 2008. No tak. Y, tak. I y, y, dostał warunkim, ten bilet wiem, że Polska pod warunkiem, dojdzie. że Polska tam zagra. To jest w ten sposób, no nie. Że, że po prostu y, Szalenie, o, półfinały, nie o takie półfinały są trzy dni przed finałem, więc Nie, nie, nie. Znaczy organizator bardzo... jakby y, zabezpiecza się nie, no, bardziej... przed tym, żeby bilety były wszystkie sprzedane. Ja no tak, ale chodzi mi o to, że kupię bilet na finał Ligi Mistrzów. Z Polonii, Warszawa. Albo Jagiellonii, Białystok. Nie, nie no jakiś kibic, Kielce, kibic z Holandii chce sobie Wasary. kupić Korski bilet Kielce na mecz, to, mecz Holendrów w grupie tak, jakiś. To jak, Jakie ma szanse wyboru, żeby kupić sobie bilet na fajny mecz no, dla, na dlatego, przykład, a nie z Albanią. Dla, no ten system jest no poroniony, ma. to wiadomo nie od dziś, po prostu potem kwitnie wymiana, czy tam tak, sprzedaż tak. biletów. No, albo sprzedaż długopisów z dołączonym biletem gratis. Już nie powiem, co się dzieje z tymi Bilety, ze sprawdzaniem biletów imiennych. To jest w ogóle jakiś absurd. Byłem, odkąd wprowadzono bilety z imieniem i nazwiskiem. Ale na euro. Byłem na dwóch takich meczach. Na no nie swój ni, bilet. Jaka ni... no, mądra. No, ale w z związku, związku z tym. Miał... By... chyba, chyba... W Poznaniu na PSL są bilety, ale. No tak, no... ale to wiesz, tutaj masz system, masz karty kibica. Jesteś ale nie, nie, nie. No tak. No Razem wiem, z redaktorem Przemkiem o... byliśmy właśnie, na wiemy, tak. Juventusie. Z redaktor... tak, Tury... jest, jest twoim wujem. <laughs> tak. No. Za, za, zaszły poważne zmiany, mamy yy, gościa Widza, ja Widza. A, ja Gośle, mam a ja mam cukierka w ustach. Tak właśnie O o, I to są te fanfary na coś, koleżanki Zuzanny. Kompletne rozpr rozprężenie podcastowe nastąpiło. No, kobieta. <głos> Więc proponuję, że, redak żeby, to tak, że redaktor teraz, Magdziasz, opowie o filmie, na którym był, bo ma dwa cukierki w ustach. Nie, to, to może niech on nie opowiada. Ja jeszcze chciałem a propos biletów. Ale po co mam opowiadać film? Jak ludzie na niego pójdą, to sobie je obejrzą. Ale my od dwóch tygodni opowiadamy, czy od trzech o filmach właśnie tych... Które ty redaktor, widziałeś. Które ty ja, widziałeś. Ja, to ja wam opowiem o sztuce, co za w teatrze byłem, ale to potem. Najpierw chciałem o biletach, bo Ser Alex u mnie złapał kolejnego plusa. A, no tak, to jest dobra. No, z... Alex. Zawsze go lubiłem. Się wściek się. się. wściek się, bo bilety okazało się, że na finał na Wembley, te, które się ukazały w sprzedaży i to nie na najdroższe miejsca, będą po 1500 funtów. Hmm. E, taka... a, nie sto... a nie 150 do 300 nie. Ja tak promocja powiem, nie. Te, które były, te które są możesz teraz kupić i nie wiadomo jeszcze czy są oryginalne czy nie i w ogóle 1500 funtów sprzedaży i Sarah Alex się wściekł i tutaj kolega Kondraciuk zacytuje Alexa, bo ma lepiej wykształcony aparat mowy ale ja nie pamiętam, co on powiedział no, po angielsku fuck it, to, grace. To, po angielsku. No coś w tym stylu powiedział, że generalnie sport to jest zażynanie piłki nożnej i że, że przypomina to jakiś totalnie mafijny układ który dąży do tego, żeby w krótkich żołnierskich słowach jak to streścić Against Modern Football, no po prostu powiedział no, powiedział, że nie, nie po to ta liga ma takie tradycje, nie tylko liga, tylko w ogóle wszystkie federacje futbolowe, żeby teraz stała się sportem dla jakiejś wąskiej grupy firm, sponsorów i tak dalej, że jest piłka nożna bez kibiców nie jest piłką nożną w dużym no kibice skrócie. przyjdą, tylko inni. No. No, no właśnie, wiesz, o to chodzi, że ci, którzy przychodzą przez cały sezon, kupują karnety i chodzą na mecze od lat, powinni uczestniczyć też w rozgrywkach finałowych. A w tej chwili trochę tak to wygląda i tyczy się to również dużych imprez sportowych, no że tak. ci, którzy chodzą na co dzień i na przykład często wolą przeznaczyć... A na finał cały dział księgowości z jakiejś firmy, z, dostaje firmy, bilety tak, w ramach... jakiś sponsor. Generalnie, generalnie pań, panie nie bardzo wiedzą z tej firmy, w którą stronę jest Ale bramka, w stronę sobie fotki trybuny. jest fajnie tak i tak wygląda 90% trybun na przykład na meczach finałowych tak jak ja tak byłem na finałach nasz, mistrzostw świata na przykład tak to nasz, wygląda nasz kolega Grzegorz ze Stalowej Woli był na meczu z Barceloną z Walęcją, stalówka. W, tak w marcu zeszłego roku i siedział na trybunie obok pracownika wysłanego przez IKEA na mecz Barcelony który skręcał sobie krzesło i, <laughs> I ten, I w I meczu. Skręcił sobie krzesło, bardzo się zdziwił, bo jeden z piłkarzy Walencji dostał bodaj czerwoną kartkę w tym meczu i pytał się naszego kolegi co to się dzieje teraz, że po pokazaniu takiej świecącej karteczki piłkarz odwraca się i idzie na grzyby i wychodzi. Nie, to znaczy że dostał Ale. talon potem, na kredens tak. właśnie a i on potem, teraz musimy go skręcić. A potem zadał pytanie do kolegi, no nie mogłoby być serduszko. Nie, poszedł do magazynu, żeby odebrać, odebrać towar. A ja potem zapytał, so, czy w takim razie, jeżeli byłoby to rozgrywane w Walentynki, to czy dostałby serduszko czerwone? No Serduszkiem. No, no, tak, niestety, tak niestety imprezy finałowe, tudzież finały dużych rozgrywek, gdzie Carlsberg, Heineken, Mastercard i różne inne banki, które są sponsorami mają 60% trybun, a reszta to są szczęśliwcy, którzy z jednego czy z drugiego klubu wylosowali z dużym trudem a jakieś Ktoś z Warszawy wylosował bilet na mecz otwarcia, taki zupełnie ponadprogramowy w jakiejś loterii. A ja już się zgłosiłem. Co do tej loterii, która już się zgłosiła? Nie, zakończyła? bo w loterii, lo, w loterii hmm. u, u, u, uczestniczyli wszyscy, którzy się zarejestrowali na stronie tam przed chyba. 15 lutego. I redaktor Magdziarz wylosował mecz na finał w 1982 roku. Ale a propos, a propos Będzie finału, a Ale widziałem Polski. A propos finału w 1982 roku, widziałem ostatnio na ESPN Classic bodajże mecz Leeds-Bayern-Monachium, jeżeli się nie mylę. Właśnie finał, nie wiem czy nie jest z 1982 roku, a na pewno gdzieś w tych okolicach finał Pucharu Europy z Bayern, Monachium? W 1982 był finał tak, bo... Hamburg. E, no w to w 1979 były takie taki dwa sezony, zdaje się, że Litz wygrywało. Al, albo to nie, była Aston Villa. Chyba Vila. nie Litz. Litz nie wygrywał. No to Forest. Europy. Nie, nie. E, to nie. Wygra... Bo Harwesa wygrywał. Aston tak, Villa tak. z Bayernem, Monachium. Oglądałem tenże mecz. Jakbym zupełnie inną dyscyplinę. Bo widział. piłka można po 89-90 roku, jest inną dyscypliną sportu. Ale to po znaczy, no, tym, to, to był z 80 roku, jak tak, rozumiem, tak, gdzieś, tak, tak. tak, Ja tak właśnie w takich takich dziesięcioletnich mniej więcej odstępach. Jak się obejrzy już dzisiaj mecz przed 10 lat, to już jest. To, tak, już jest, to koleg już jest inna dyscyplina. Kolega ostatnio oglądał, mówi mecz Argentyna, Grecja bodajże na Mundialu 9-4. Podobno, no ja wtedy miałem bardzo mało lat, więc tego meczu nie widziałem. Podobno wtedy to był absolutny hit, yy, mecz, o którym się mówiono, mówiono latami 3-2, bodajże Argentyna wygrała. Z Grecją? Grecja chyba nie grała nie. wtedy na Mistrzostwach nie świata nie na w ogóle. Rysosach. Dlatego to było absolutnie <głos> <głos> Nagle przyjechało 11 znaczy, Greków. Na mniejsze to. na Którzy nie grali na tych grupie, w, w grupie, no, no w duży, sztukujemy to. Ja sprawdzimy. Pamiętam, w Meksyku był yy, Brazylia-Francja. Absolutnie genialnym futbolem. Tak, który skończył się karnymi tak. to, nie, no był observe, to nie był mecz grupowy mecz, To był przepiękny mecz To był mecz, w którym Brazylia odpadła mówili, w Tak ta, ta, ta jest, kuriozalnym karnym, który odbił się od słupka, a później od głowy bramkarza bra brazylijskiego Tak, który się nazywał, nie pamiętam I to, będzie, to to mógłbyś że, mecz na mundialu w, w, w, w, w 90 roku znaczy w, w każdym, w każdym znaczy razie przełomem, właśnie... W... Przełomem w historii piłki nożnej była zmiana przepisu o tym, że, można, że nie można podawać piłki do bramkarza. Okay, tak. Dzięki temu mógł powstać ta, coś takiego jak pressing. Wcześniej yy, gra pressingiem była po prostu kompletnie bez sensu, bo każdą piłkę można było zagrać do bramkarza, który, który następnie łapał, łapał ją w ręce. <laughs> tak, Więc tak. bieganie po to, żeby odebrać piłkę przeciwnikowi na jego połowie, to jest w ogóle kretynizm. To jest trochę jak ganianie Nie, nie ale to, za no, to, to, to jedno, ale w ogóle, no jak się obejrzy ten mecz, to, to wszystko, wszystko 10 lat temu było wolniej, było więcej miejsca. 10 to jeszcze nie jest tak źle e, Już 10 to widać, już taki no, 10-letni już widać Euro 2000 to był bardzo dobry turniej gdzie już grano w miarę nowoczesną piłkę To był chyba ostatni A... bardzo dobry turniej Znaczy Holandia tak grała, ale obejrzyj sobie Holandia. jakiś inny mecz na przykład jakiś Włochy -Francja, grupowy. Tak? Włochy-Francja świetny mecz ale Ja ci, Euro się... 2000 pamiętam doskonale albowiem wtedy byłem sprzątaczką w służbie zdrowia i w pracy <laughs> oglądałem wszystkie mecze No oprócz kilku, które oglądaliśmy u mnie w mieszkaniu Tak no wtedy, wtedy kiedy miałeś Urlopie. wolne, tak. kiedy miałaś, przepraszam. A, 2000 wymienił, ja to ja się cofnąłem do innego euro jeszcze. Byłem jeszcze, wtedy, jeszcze na dawniej. Kolejny euro, 800. No to nie, to jest to nie. To nie, mechaniczna pomarańcza to była zupełnie, to, to nie, nie. To nie to euro. Byłem w miejscowości na uroczej nazwie Międzywodzie i niestety odcięli prąd w meczu finałowym. No bo nie można w Międzywodzie mieć prądu, to no, bardzo niebezpieczne jest przecież. Złaszcza, to w wodzie jest brudne. Mnie prąd, no, prąd bardzo... odcięli w 98 płynąłem promem, też takim Międzylądzie między, między w zasadzie. Między Prądem... Problem z Włoch do Grecji. I przy, jak Peti wychodził sam na sam z bramkarzem Brazylii. Na sam. Na sam. No, ale to, gdzie to... to już ostatnia minuta była. To, no, ale... to, to, ci, to ci na odcinali. No ale to właśnie wypłynąłem zawody wody terytorialne w Włoch i się skończył obraz. I dwa dni później dopiero się dowiedziałem, czy z tego padł gol czy nie. nie ale wiedziałeś, że Francja wygrała. Nie się, tak, no, wiedziałem, to, tak. wiedziałem się nie eee, koleżanki, eee, taka historia nie? Eee. Koleżanki, koleżanki z Francji, które latały toplec to po pokładzie promu I też wiedziały. Eee, to ja chciałem tylko powiedzieć, że... Ja tylko, ja tylko chciałem polecić ten film. Tak, A tak. ja chciałem ogólnie. polecieć na film? Polecieć na film. Prawdziwe męstwo. Film braci Koenów. Kolejny, bo my co? Tak, bo co oni co oglądali podcast? stary, jakiś poprzedni. Teraz trzeba do nich no. musimy napisać interpelację, no tak, że nam się filmy skończyły że szybko muszą następny nagrać, żeby Jest to, to szansa, bo ten obejrzeli. film, ten film co u nas dopiero wszedł do kim tydzień temu to jest bo chyba za z roku musimy powiedzieć o następnym. Z roku 2010, więc on do polski. Ale takim zrobili dużym parę filmów, bracia jako na przykład Fargo, o którym nigdy nie mówiliśmy. Tak, bo oni dużo filmów zrobili, o których nie mówiliśmy. Możemy od tyłu jechać teraz. A to pierwszy to jest Big nie mówiliśmy to, nigdy. To, to na prawda? Który jest pierwszy? A ja lubię oba filmy. To, to to za tydzień, tydzień powiemy. Który Wtedy jeszcze wie, do Hida to... chodziłem. jestem fanem. Czego? Zresztą obu filmów Fargo i Lebowski. No, Bic Jeszcze Haslake Proxy i do żywego przypomina nam naszego wspólnego znajomego z Krakowa. <śmiech> Chociaż ostatnio słyszałem, że, że to podobno o mnie. O, <śmiech> ja, ja pamiętam, że jak byłem z kolegą Kubą na tym filmie i zacząłem... Ja to samo, to samo <śmiech> to skojarzenie. Zobaczyłem pana Miszkę jak złoto. To samo nie miałem. Ty wiesz, Jeszcze to trzeba trzeba to widzieć, jak on wchodzi do sklepu w kapciach i w szlafroku. Nasz kolega, a, a bardzo do Jeffa Bridgesa z budowy ciała kolega jest podobny i staje przed półką i tak zawiesza palec i zastanawia się... Je to mocne, piwko czy nie to mocne. Tak się waha przez ładną minutę dwie, bierze jedno, drugie, trzecie i robi dwa kroki do przodu, a później zaliczyliśmy, już, już skończyliśmy, skończyliśmy bo piątka mało... już nie ma, bo wyszedł. Ale, <głosy> ale jeszcze dwóch już nie ma, bo wyszedł. Także z zuską skończymy. Pani ja Zuzanna. jestem duchem Hopkirka w tym momencie. Mam nadzieję, że nagrywamy. Tak, tak. tak. Cudownie, bo zaliczyliśmy też małą wpadkę techniczną. Karta na. Tak zwany skończymy. technical error. error. Tyle gadaliśmy, że z kanadyjski, gadaliśmy kartę. Kanadyjski technical error. Erron. Dobrze, to teraz... To jest... Widocznie te słowa wyjątkowo dużo ważyły. Redaktor zawada teraz opowiada, opowiada dykteryjka. Tak? A nie, właśnie najpierw chciałem powiedzieć, że byłem w teatrze. Wow, bo... sześć razy powiedziałeś. Ale ty to może wiesz na czym? No, ja na czym? Wiedzieć. A to nie mówię ci, na złym. A, a to, to, to ja wiedziałem. Tymalda. Myślałem, że się mówiłeś się na złej Nie, wstuce. to był ten zły. A... a ale to, tak. a to, akurat... Akurat, a to akurat prawda. Spektakl. Zły, Wyjątkowo... zły był? Słabe? Z... Znaczy, jeżeli ktoś, sensie, jest, takie długie, jeżeli ktoś o... jest, ma podejście fanatyczne do złego, czyli w sensie czytał tą książkę, nie wiem, dwa, trzy razy, albo kojarzy miejsca, postacie. Tyle i ogóle... stron? Dwa, trzy razy? Matko. No ja złego chyba ze cztery czytałem, także spokojnie. Szpaner. To, no nie nie, ja... to wiesz, że dla niektórych To byłaby jedyna książka przeczytana przez całe życie Jakby chcieli złego cztery razy machnąć Tak statystycznie no ja, za, za, Lubię tą książkę no. I no mnie, mnie ta inscenizacja teatralna obraża I moją inteligencję I mój sposób postrzegania Więc Cię, I wyobraźnię moją też Poszedłeś i, i z liścia waliłeś w pysk W reżysera <sigh> Nie, ale popsuł mi wieczór Myślę A. sobie, pójdę z żoną do teatru mi wieczór popsuł redaktor Magdiarz, który zdruzgotał mi podłogę kuchenną właśnie widzę. Jak? O, o faktycznie, stół. wychodzi. No. Ty, Ty weź zobacz, co jest po, pod tym podnieś, kafelkiem. Podnieś może, kafelkiem, może są, może są jakieś... Skarb, Może skarb. są te świnki. <śmiech> <śmiech> może, za, może za Stalina pochowali. No. No dole, U Ciebie się wszystkie płytki ruszają. Jakbym nie usiadł, to któraś się demoluje. No, płytki, no nie a lubią. druga rzecz to w, we, we w dniu wczorajszym mm -hmm. w telewizji płatnej z literką C na przodzie. I z, kanal, plusy, z plusem ten, na, końcu, ten, na końcu. Tak, tak, na końcu, <laughs> tak. tak zwany kan, kanał dodać. Włączy, włączyłem przez przypadek film dokumentalny pod tytułem Na ringu zalim który jest zrobiony w ten... Tak, znaczy tak włączyłem na chwilę, myślę sobie, zobaczę kawałek. A, czyli smród Bengaja był wielki. Coś niesamowitego. Świetny film zrobiony z perspektywy bokserów, którzy z nim walczyli. I oni opowiadają historię swojego życia i do momentu walki z Alim. I co było potem, tak? A dalej, pamiętają. Pot a dalej pot a, nic nie nie a potem już wiele nie znaczy, mówią. Znaczy, są tacy, którzy. którzy no, no, a potem. Mam nowe jedynki. Szybko, szybko uczyli się pokory. No, parę niesamowitych historii. Rzeczywiście każda, każdy z tych życiorysów, tych. Już nie wiem, chyba Sonny Liston chyba tylko nie wystąpił w tym filmie. A nie dlatego, że nie żyje. Chyba, chyba nie lubi się. <grystanie> Bo to by mu nie przeszkodziło. <grystanie> <grystanie> Bo paru nieżywych my stopiły. <grystanie> Nie, bo no, może słuchacze nie kojarzą, ale Sonny Liston to był taki bokser, który e, wtedy, kiedy Muhammad Ali zmienił nazwisko e, na Mucha Ali, to on nadal do niego się. <głos> <głos> <głos> bo wcześniej był Muhammad Ali, a teraz no był no Mucha Ali. wcześniej wiemy, były Cassiusem klejem, tak? A nawet jak zmienił... mówiliśmy tak, jak, tak, się tak stało. Jak, jak zmienił to nazwisko, no to Sonny Liston postanowił, postanowił nadal e, mówić do niego per Cassius. Kończyło się to tak, że nie dość, że go błyskawicznie znokautował, a to jeszcze później jak Sonny Liston leżał na deskach, to on się go pytał tam, krzycz, krzyczał na niego mówił mówi, what's my name? Znaczy Sonny Liston miał ten problem, że nie mógł ruszać szczęśliwa. Szekłować w szczęku. wcześniej w, to w, w, czasie, nie w czasie w tym ale, ale też w czasie walki zadawał mu to pytanie ja nie w każdym klińczu. Bo tutaj na lekcji angielskiego chodzi redaktor Magdiasz. No Tak, ale nie przypominaj mi dzisiejszej lekcji angielskiego, bo. Dzisiejsza, dzisiejsza lekcja nosiła temat zepsuta ryba Więc chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie miał Czyli okazję Czyli Broken żeby, Fish żeby, żeby zobaczyć dokument Pod tytułem na ringu zalim To może się okazać, że przez to nie obejrzy paru innych rzeczy W telewizji, ja nie obejrzałem Ja pamiętam z boksu jedyna rzecz, która mi się podobała Jak przeczytałem kiedyś zdanie, które podobno wypowiedział Evander Holyfield Kiedy ja i mój przeciwnik wychodzimy na ring Smurt Benga jest wielki tak, ale to nie wiem, czy Benga już wtedy istniał. Nie ma, nie ma tutaj nic o Hollyfieldzie. Ja wam będę robił takie karby na stole, jak będziecie powtarzali tą samą historię. On to, ale on, on to co odcinek się, powtarza. Tak, już 17 to raz. Bo to jest jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć o boksie. No to polecam. Ale bardzo lubię. Polecam w takim razie film, bo Tutaj paru bokserów nauczyło się pokory. Jeżeli ja nie lubię Jeśli mogę coś powiedzieć o boksie, to jestem przerażony. No, po ciebie już nie ma, ty jesteś w, <śm> w drodze. Ty, ty, ty, w berlińskim, w berlińskim ty już jesteś samalinowego na placu Wilsona. Ja jestem przerażony faktem, że Tomasz Adamek zakontraktował walkę z. Jednym z braci Kliczko, chciałem powiedzieć z bratem Kliczko. <laughs> Jestem przerażony, że w wieku 33 lat chce zakończyć swoją nie. swoją karierę. Nie, jak Kliczko. Sosnowski przeżył to Kliczko to... Ale widzieliście no. tę walkę, od drugiej rundy pytał się, walka wygląda tak, nie mogę to osłuchaczom przedstawić, ale mniej więcej tak chodził po ringu y Triczko. nie było w ogóle klinczu z jego strony po prostu gdy Sosnowski go uderzał redaktor rozpostał ramiona teraz i bodaj w siódmej czy rundzie, gdy pierwszy raz się w, zachwiał, wykonał tak, tak, takie zamachnięcie ręką. Kliczko, jakby chciał pokazać, w każdej chwili się mogę uderzyć. No, elektorze, Erneście, jakie zamachnięcie wykonał? Tak no, to, to, to, to, to, to zamachnięcie się nazywa. Y, par, znaczy, Partyzan. Nie, nie to i... jest bardzo popularny cios w zawodowym to nie jest. Mil, mil. jest to była typowa no. walka. Walczę dla swoich ludzi. Przyszło dla mnie 60, ileś tysięcy, bo to było na stadionie w Gdańsku Ci, nie ja to... przyszło <laughs> dla mnie 60 tysięcy Ukraińców w Geigerfilcie, więc nie będę im cusić wieczoru i nokołtować chłopaka w pierwszej nie, rundzie. To była, to była dobra walka Alberta, naprawdę. On, ja myślałem, że on pierwszej rundy nie przetrwa. No, Niech jeden jeszcze trochę bo, go, przed, ale ja o tym ciocia. mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach. Natomiast ale... ten cios, który się nazywa Partyzant to był znakiem firmowym takiego boksera, który się nazywa Witherspoon i on w ten sposób znokautował paru ludzi, bo z nad własnej głowy rzadko w to wyprowadza ciosy. Znaną aktorkę, celebrytkę, córki się dochował też Witterspoon. To nie on. Nie. I, no. Chyba nie. Słaby jesteś w boksie. Chciałem też powiedzieć o boksie, coś więcej. Jeszcze jedną rzecz, Pierwsza walka. że, wiesz, że się interesuje, że że Pierwsza walka Amrzeja Gołoty w Polsce, we Wrocławiu odbyła się z że rzeczonym Witterspoonem. Rizem. Chyba nawet wygrał ją Andrzej no tak, Andrzej takie walki wtedy wygrywał ze wszystkimi bokserami, Właśnie później dochrapywał się interesowa. jakiegoś lepszego boksera i z nim szybko po pierwszej rundzie albo po kilku ciosach uciekał z ringu to ja kilku. szybko zmienię temat i powiem, że że, kończymy. Y, że kibice Tereka, Tereka Grozny y, mają wielką nadzieję i y, chcą odczuwać radość posiadania w swoim zespole Ronaldo no, Ale mają, prawdziwego Ronaldo mają, no, mają już trenera y, tego Ruda no. i mają Piotra Polczaka no, no. Aha. To będzie Tridente, który nie, A, dzisiaj, tak. który nie zagrał, dzisiaj w meczu Krakowi. Z... To nie zagrał, bo już jest w groźnym. To jak mógł grać? No. Tridente chulit, Polczak, Ronaldo. Po Ronaldo nie wróci groźnego. do grania, także... Ja bym tak sobie nie ironizował, bo ciekawe jaki byłby wynik, jakby z tym Terekiem się Lech spotkał. No się niedawno, już się, się, nie, już się nie, kiedyś spotkał. Już się spotkał bez, bez Hulita, bez Ronaldo i bez Polczaka nam wtedy jeszcze ta. Ty tierek. E, Tak, no niestety, no, Terek grozny to za mocna drużyna dla Lecha okazała się. E, za groźna. Juventusem Ale... łatwiej. Tak, a, propos, a propos widziałem całą konferencję Ronaldo wtedy, kiedy kończył karierę, czyli nie tak dawno, bo dwa tygodnie temu. No i on powiedział, że to nie jest tak, że on po prostu przytył dlatego, że lubi hamburgery, które lubi. Tylko chłop ma po prostu problemy z hormonem. No, to Z hormonami. Był leczony horm z horm nie wiem, z którym hormonem ma. Ma taki jeden wielki hormon. To jest tak, jak mówi, można mieć oczywiście, wiesz, jedni mówią koloryfer. Ja mam boiler, też grzeję. Nie, no tutaj nie ma co, wiesz, bo no, to, no, to jest dosyć tragiczna historia tak naprawdę. Ja widziałem wywiad też z jego lekarzem i, no i chłop po prostu... Nie, ma, nie, miał, nie miał zdrowia. No. No nie... Zresztą, ale wiecie, dwa, on dwa razy miał takie dość a, poważne przerwy. Ale wiecie, właśnie, poznać wielkiego piłkarza. Fajnie, że. Chyba po to znalazłem się w tym studiu, że mogę się z wami podzielić. Zawsze miałem takie przemyślenia a propos Ronaldo, już od wielu, wielu lat, że chłopaki, którzy dwa razy kolano sobie łamali tak, że wszystkie kości i stawy tam trzeszczały i rozlatywały się na kawałki, to grają w tej chwili w piątej lidze, grają z wami w piłkę i się mówiło, że kiedyś byli reprezentantami Polski U18, U19. Potem przyszła jedna kontuzja i kariera poszła. Ronaldo miał kontuzji takich dwie albo trzy, i zawsze wracał na najwyższy poziom do najlepszych klubów. No, ty, wracał, że... zdobywał Mistrzostwo Świata. Ronaldo y... miał takie kontuzje w Milanie, tak? No nie, on miał. nie, nie on pierwszą miał. Nie, on miał... Winterze. Winterze. Winterze. Winterze. winterze. Cały sezon stracił. Tak. On miał taką tak. kontuzję na dzień dobry w, winterze no. w ogóle. A nie w stali tali... <grym> stalowa wola. No nie, ale to nie. Ale nie, ale Dlatego <grym> miał szansę, że, że to nie zakończyło. Zaczynali, tacy... zaczynali karierę. W Barcelonie zaczynali karierę. Van Basten skończył karierę na jakim etapie? Platini na jakim etapie? To jest wiesz, to jest tak, że. to są to też jakby, no, czasy były inne. inne tak, no, tak medycyna, ale on. wraca do zdrowia. On na dzień dobry po odejściu z Barcelony miał bardzo ciężką kontuzję w Interze Później. No tak, on tam zagrał parę meczów. Tak, tak, i tak, właściwie, tak, tak. Rok, właściwie rok miał wyjechał. I wrócił i w pierwszym meczu po. W pierwszym me tak. meczu zerwał więzadła krzyżowe. I... Ale tu poznać ten talent. No, tak, Raczej chyba tak, tak. talent lekarza, który go składał. No nie wiem, no, no, właśnie talent, talent piłgarstwy, że mając takie kolana, jakie on miał w rozsypce w zasadzie całą karierę wciąż był w stanie strzelać on, bramki w zasadzie po wyjściu ze szpitala. Przypomnijmy, że on po interze Mediolan, z którym z hektorem Kuperem dzisiaj wymienionym yy, przegrał Mistrzostwo Włoch w ostatniej kolejce, jeszcze wrócił do Realu Madryt do gry w wielką piłkę i to w Realu Madryt strzelił najwięcej bramek w swojej karierze i to w Realu nie wygrał co prawda Ligi Mistrzów z Realem Madryt, bo tak mu się nie, nigdy nie wygrał, nigdy nie wygrał Ligi, Mistrzów, Ligi Mistrzów, tak, to tak mu się nieciekawie złożyło. Wygrał z trans z, yy, z transferami miał Milano, szczęścia. Yy, Milan wygrał Ligę Mistrzów, ale on nie był zgłoszony wtedy zgłoszony tak. W 2003 no, no miał. Roku. Miał chłopak pod tym względem pecha, bo o ile, ale za to ma za darmo zaliczone mistrzostwo świata, gdzie nie wystąpiła ani jednej minuty na boisku był w kadrze, był zgłoszony i w pierwszych tak, mistrzostwach tak. nie zagrał nawet przez 94, chwilę. A żeby było tak. ciekawiej, został wybrany najlepszym zawodnikiem mistrzostwa świata na turnieju, w którego Brazylia nie wygrała, bo w 98 roku, gdzie nie był ani królem strzelców, a ani Brazylia nie została mistrzem, on był wybrany najlepszym piłkarzem turnieju. W 2002 był królem strzelców, nie został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju. Tak, bo został wybrany przed meczem finałowym Oli <śmiech> Oliver Kahn, Oliver Kahn tak. który po meczu nie zostałby wybrany no najlepszym tak, no, piłkarzem, bo gdyby nie wypuścił piłki po strzale Rivaldo pod nogi Ronaldo, nie byłoby, nie był, nie byłoby tej sytuacji. No. no dobrze, no ale rzeczywiście niesamowita historia, dlatego że to jest pierwszy z wypadków, kiedy piłkarz, który, który ja pamiętam, piłkarz, który odchodził po tym jak grał w Milanie i Interze, w Realu i w Barcelonie, z równym, równie ciepło był żegnany przez wszystkich, Kibiców wszystkich tych czterech zespołów. Normalnie, jak kończy karierę jeden piłkarz, który grał w obu klubach w Hiszpanii albo we Włoszech, no to jedni na nim psy wieszają, a drudzy, a drudzy go wynoszą ludzki, pod niebiosa. A drudzy, drudzy wynoszą go pod niebiosa. <gry> Tutaj wszyscy zgodnie wielbią jego talent, mimo tego, że no, głupi jest wyjątkowo poza boiskiem, natomiast na boisku absolutny geniusz. Czy to no się no. zdarza piłkarzom? Zdarza się, no, no, no ja cię ciekawą historię czytałem, a w zasadzie nie wiem czy czytałem, czy słyszałem. Czy wymyśliłem? Nie, nie. Od, od, nie no, nie wymyśliłem, bo nigdy nie rozmawiałem. Ale, ale przeczytam ją, bo zaraz napiszę. Nigdy, nigdy, nigdy nie. rozmawiałem z Ronaldą. to usłyszę. <głos> Stefan Szczepłek z nim parę razy rozmawiał i... O, jeden z moich kolejnych No ale to jest, widzisz, to jest jeden z takich redaktorów. dziennikarzy, który w odróżnieniu od nas i od paru lepszych dziennikarzy, co to się im wydaje że są lepsi, miał okazję z takim Ronaldo parę razy w życiu rozmawiać. Także warto czasem kogoś takiego też posłuchać to Ja I... lep... byłem na jednej imprezie I powiedział, z że Routowi A ja rozmawiałam z Sonny Andersonem że... Kiedyś O, Powiedziała Zuzanna szczęsta. <głos> Debiut <głos> Na antenie no. No. I, z Maciej... i z Maciejem Szczęsnym rozmawiała, rozmawiała. I, z Woj... i z Wojciechem Szczęsnym ale wiesz jaka jest konkluzja tematu Ronaldo, żeby być wybitnym piłkarzem trzeba mieć problem z hormonami no, tak, łącząc so, to z hormonem. No, wiesz, no, karłowatość przesadkowa nazywa się to schorzenie hormonalne w wypadku Lionela Messiego. Bo tutaj zrozumiałem nawiązanie. Nie, nie mylić z Lionelem Ritchie. Natomiast, natomiast jeszcze... Jeżeli... Z Riz Z Rizem Z Rizem. Z Rizem. Ja, no Chciałem jeszcze zakończyć. A propos to, co mówił pan chciałem Stefan... Jeszcze zakończyć. No, chciałem jeszcze zakończyć. <grym <grym <grym zakończym> <zakończymało>. <grym <grym> Bo Stefan Szczepek mówił, że wtedy, kiedy, kiedy Ronaldo przyjechał do Europy grać, to on był w taki, takim stanie psychicznym generalnie, że on spał z maskotką i sikał do łóżka. To był człowiek, który był ta, wylądował w takim stanie w internacie. On był nieprzygotowany kompletnie do gry w Europie. Nie ściągnięta, <gry> znaczy, no chłop, który nie mówi... No, znaczy chłop, no to było No chłop, jeszcze chłopak był, nie miał 16 no. lat. On, on mówi, on do, do dzisiaj nie mówi po włosku jeszcze i po hiszpańsku. Wtedy mówił tylko po portugalsku. I to nie, nie sprowadzono z nim żadnej rodziny wtedy do, do Eindhoven. On był psychiczny, no i on zresztą nigdy nie dorósł. To jest tak, że on nie jak dostawał... Nie Ligi tak, no, później, później zaraz został po przejściu do Hiszpanii królem strzelców Ligi Hiszpańskiej, później został królem strzelców Ligi Włoskiej. Potem chyba znowu był królem strzelców Ligi Hiszpańskiej. Tak, tak. Grzegorz I... Piech, śpiechna, no, on też. No, gdzie o... nigdzie nie poszedł, to był popularny strzelców. Popularny kiełbasa. Popularny Ale, Ale nie sikał do łóżka. Tego nie wiemy. No, no. O tym nie... Ale pomagał nosić Kieś, węgiel swej Historia mamy. milczy na no. ten temat. Czy my no. możemy kończyć? Tak, Myślę, że powoli powinniśmy już kończyć Ten podcast, podcast. trwał już jakieś 6 godzin, mam wrażenie. Dokładnie 6 godzin 14, minut 52, 3. 4, 4. Więc będzie taki 12. Czy kierunkowskaz działa? działa? Działa? Nie działa. działa. Także wracając do redaktorze, to redaktorzy. zwolnimy pana i siebie tutaj z tego ciężkiego obowiązku podcastu, ciągnięcia go. Jak pan teraz dykterykę na koniec opowie. Dykt a właśnie, miałem dykterykę przygotowaną. I to znowu o, o YouTube. Miałem dykteryjkę. O nie, nie to, nie, to ja się tu dołączę do głosu. Nie może się dołączyć, bo ciebie, bo ciebie nie, nie, nie ma. ma. Tak. Nie, a to ja, ja się tylko chcia... a to ja się chciałem tylko może nie. <śmiech> no już podraż. Zapomniałem. Podrapać? Się? Wsadziłeś nos, e, nos w mikrofon, w tak, bo ja myślę w ten sposób. Ja wiem, ja widziałem parę o, o, razy a, jak Ale dobrze, i teraz możemy usłyszeć jak redaktor myśli. Jak my słuchacze myśli. słyszą, my, my... kiedy redaktor myśli. A zdarza się to wtedy tylko kiedy Kiedy słychać. nie mówi. My się znamy jakieś 22 lata, widziałem parę razy jak myślisz. Za dwa. No. Za dwa razy. No, no, no. Myślenie to jest ciężka robota. Bo to trzeba myśleć Nie, zostawmy, bo ja chciałem by, polemizować. Po, nie polemizować a propos płyty, YouTube i w ogóle tego. Ale to że, by znowu nam użyć. jest? To już może nie, że jest dobra, ale to nie o to chodzi <coughs> zupełnie. Ale to za długi temat, to muszę to zostawić na następny podcast jedno. Dobrze, dobrze, niech będzie. Jak, a wiecie, że Sting przyjedzie po raz 52 do Polski? <coughs> tak. <głos> Nigdy tego już go, nie pojmę. Już go nikt nie chce chyba nigdzie na świecie, tylko w Polsce. No jest, jest taki specyficzny, mówię, rodzaj... Yy... Artysty, A widziałeś, jakieś rad... do Polski? Jest? Garu. Jest, jest Garu. Tak, Garu, co to jest znany tylko w Polsce, no i ten Sting właśnie. Nie, no, ale, nie, no, o, nie, no słuchajcie. Bagi był taki zespół znany tylko w Polsce. O, tak, nawet był w Kielcach. Living Color to jest zespół Dobre. znany również w Czechach. Nie mam, nie mam wielkiej sympatii do twórczości Stinga, szanuję ją, ale no, Ma, nie? stawiając ją obok twórczości Garu, no to jest... Le tak, to przesadziły tak, tak rzeczywiście. Tak jakby sprawdzać. Znaczy ile ja kobiet, znaczy, tak jakby sprawdzać, ile kobiet miał Sting, ile miał Garu. To mniej więcej podobnie. Ja myślę, że Garu miał więcej. Sting stink był wielokrotnie w monogamicznych związkach. Stink Nie, on jest że w jednym miał w tym związku nawet. W jednym powiedział, że. Wielokrotnie w, w wielu monogamicznych związkach w tym samym czasie stink powiedział, że miał 2000 kobiet w życiu. No, ja też mogę powiedzieć że miałem 2000 kobiet. To Ale Powiedzieć nic nie kosztuje. Muszę, muszę przyznać, <grym> Nawet... że chyba nie znam większego bufona w show biznesu niż Sting. Prawda. I nudzi mnie a bardzo a, a widzieliście, teraz jest jeszcze koncert, taka trójca ja przyjeżdża. Gianluigi Buffon, showbiznes. <grym> to co, jeszcze raz? Smokey będzie i Slate a, i jeszcze ta, ta, ta, jakaś tam ta, ta, ta, trzecia grupa. Ja w tym czasie będę na Motorhead. Ja pamiętam, kiedyś pracowałem przy nagłaśnieniu koncertu, na którym miał wystąpić Torzeski, nie, Torzeski i zespół The Animals. Razem? Razem. A to mówiłem a wam, a się, wam, dzia, wam, działo się, działo, działo, działo, działo się to wszystko w amfiteatrze w Radomiu, pięknej, yy, żelazo-betonowej konstrukcji <laughs> cudownej urody, bardzo gorąco polecam. Nadal jest w tym samym stanie, którym było 30 lat temu. 30 lat temu. Ja chyba wcisnę przycisk Ale zaraz. Redaktor gabeł na tak właśnie Torzewskiego 30 lat temu w Ja myślę, że od nowości... Od nowości Tyle, to 78, mi... to sytuacja z Warchołami, to, to ty. Na łączniku. Chodzi mi, chodzi, chodzi mi o to, że ten obiekt musiał od nowości tak pięknie wyglądać. Aha. Ale niestety okazało się, że mimo, że zgromadzenia tak przyszła nie tylko na Torzewskiego, który Śpiewał z paybacku, a jak padł mini-dysk, to śpiewał dwa razy tą samą piosenkę, bo tylko taki miał na zapasowym Ale... zapasowy mini-dysku. Tak? Trzeci raz. No to Ale, swoją drogą, to, to Ale to było, z to. dzisiaj zespół nie przyjechał. To ciekawe. A do tego nie mówiłeś wcześniej. A, no. Wszyscy moi znajomi, którzy bardzo szanują zespół YouTube, równie dużą estymą darzą Stinga. Znaczy, I bo... zawsze wydawało mi się, że idzie to w parze. Nasze znaczy, oba... Yy, o... Nie da, że Estimon Stinga za czasów wykonawcy. de police. No i pierwsza tak. płyta solowa. Dwie pierwsze. Tak? No, ale, pierwsze. To, no, ale to ja w so, zasadzie soulowa. wszystkich y, niemalże swoich ulubionych artystów darzę y, estymą za ich występy gdzieś tak do 1994 roku. Ja to na przykład nie znoszę Prince'a. <grym> ale tylko do 1994 roku. Ale tylko za, tylko za występy z New Power Generation. Nie, <grym> z Za występy z Prince Dobra, słuchajcie, kończmy. Tak, tak. No nie było dysterijki żadnej, jak to tyło. nie było, o Animalsach no, powiedziałeś Twoja tak? była, tak Dowiedzieliśmy się, że w no. 68 czy 67 roku. Był Torzeski w... z Animalsami Naucznik z popsutym dyskiem. Zastąpił tak. tego Kto tam był w Animalsach ten główny lider Główny lider, bo był, był <głos> lider poboczny <Ja głos> Tak, każdy zespół ma liderów pobocznych No ten, ba, Bardo bar, Bardonerik no, A Erik Bardon. Czyli zamiast Erika Bardona wystąpił to Marek Torzecki. Brawo z żoną i córką, brawo. A na przykład liderów pobocznych miał zespół Debitels. Terek. Czterech liderów pobocznych. To, to ciekawe. Ten... Żegnają się. Albo Może Modern to zacznie... Talking. Może... O, to, to, to było dwóch, pobocznych, Ta było dwóch pobocznych, liderów. pobocznych liderów. Zuzanna szczęsna się żegna? Powiedz coś. Nazywam się Zuzanna Szczęsna, mam 16 lat i nigdy nie myślałam, że zostanę modelką. No. I nie zostałam. Ja teraz tego nie było widać, ona bardzo brzydko mi pokazała. Weź, po angielsku, tak po to, to, amerykańsku. Geny szczężne są, jak wiadomo, dobre. silne geny, dobre geny są. E Michał Zawada, nic nie pokazał? Przemek kontracił. Ja powiedzieć, że jak Przegna. mieli YouTube wydać singla z płyty Joshua Tree... To byłaby to cała The płyta. Josh. Nie, nie. The Joshua Tree. To powiedzieli, to że w ogóle to jest, to jest bez bo sensu, bo takie piosenki to nikim nie puści w radiu. Najwyżej w kościele. Więc jakie w ogóle... To z Rutland Ham może. Na dawanie. No. Tam, tam nagrali w kościele ze dwóch. gdzieś się żegna, Marcin. O, no. to, gaweł się nie żegna, bo już umarł. Tak, starość na... mnie dopadła, więc... Jak prawdziwy emeryt żegna się kaszlem. A Piotrek tak. nie może się pożegnać. bo, bo już nie wyszedł. Wyszedł. Jest w Berlinie. Ja czekam na koniec, bo już zaczynałem ten podcast, to zakończę. To się Koda na Tak. Kodak. Taka płyta ledza. Ostatnia. <grym> <grym> no men omen. <grym> Goal! JEST! jest! GOL! Nie! Jest!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 Zębak trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodzinami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchawki? Turku kończ ten metr. Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem To prawie swą elegancką fryzurę padał Gafiński a tymczasem ty piłce Ryszard Czerwiec Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają Eleganckie kobiety pięknych tutaj toaletach Eleganccy mężczyźni, białe koszule